No i witamy, witamy bardzo serdecznie w 126. odcinku podcastu Bezimienny. No i słuchajcie, nagrywamy. Pierwszy odcinek po nowym roku, wracamy wracamy pełną parą, trochę nietypowo, ponieważ no, pierwszy wypadł we wtorek, no to właśnie są terminy, w których publikujemy, nagrywamy i było ciężko, tutaj jakieś kace, tutaj jeszcze alkohol we krwi, no i nie, nie chcieliśmy robić lipy, jakbyśmy nigdy nie pili do odcinków. No i niestety musieliśmy to przesunąć na, na piątek, piątek wieczór, e, dokładnie e, godzina 22.04, e, to jest 4 styczeń, no i jedziemy. Słuchajcie, 126 odcinek, e, nagrywamy po nowym roku w tym samym starym składzie, więc e, za pierwszym mikrofonem będzie Krystian Kender, ze mną będzie Rafał Rodomyski. Cześć wszystkim, witam. Będzie z nami Tomasz Zawadzki. Cześć, witam wszystkich. I będzie z nami już drugi raz pod rząd Damian Garstkowiak. Witam wszystkich. E, tak, e, więc witamy po Nowym Roku i słuchajcie, tak jak trochę już wspominałem, gdzieś tam na grupie facebookowej też coś tam napisałem. E, trochę zaspo zaspoilerowałem no i, i tak stwierdziłem, że dosyć dobry tytuł wszędzie. E, jest e, na Nintendo takiej konsoli e, ten Smash Bros. I tak, i tak sobie pomyślałem, no omówmy go wykorzystamy Damiana e, wszędzie dziewiątki, więc e, tak, w dzisiejszym odcinku właśnie będzie Super Smash Bros. Ultimate na Switcha e, Damian ograł dosyć dużo i nam dzisiaj przedstawi e, czy, czy jest to do, dobra gra, czy zasługuje na te dziewiątki Damianie ostatnio mówiłeś, że, że było Ciężko, że ciężko będzie ci się do tego tak przekonać tak, tak w stu procentach. Powiem no, ci, że byłem przyzwyczajony do normalnych bijaty, gdzie wiesz, guzik od walenia ręką, guzik od kopania i tylko do przodu do tyłu, tak? A tutaj masz dosłownie planszę w, w trójwymiarze, masz i do góry i do dołu, dużo tutaj właśnie jest skakania do góry. No i jest guzik od normalnego uderzania i guzik od specjali, gdzie w zależności od tego czy trzymasz do góry, do dołu jest inny specjal. No i naprawdę długo zajmuje, żeby się do tego przestawić, jeżeli ktoś był przyzwyczajony powiedzmy do Tekena czy do Mortal Kombat. Ale z czasem naprawdę idzie. jest to fajna gra. Idzie, tak? idzie. Dobra, więc Damianie więcej, więcej powiemy później na temat tej gry. No i słuchajcie, po nowym roku jedziemy z Hyde Parkiem. Standardowo, co tam u nas się działo w starym roku, w nowym roku. Może nie zacznie Rafał. Jeżeli Rafał oczywiście żyje. Au, au, au, siema, znowu przerwało mnie. E, więc co my tam ostatnio mieliśmy Spidermana, jeżeli dobrze pamiętam? E, po Spidermanie chwilę jeszcze przy nim posiedziałem przy, wbijając platynkę, odłożyłem sobie na później dodatki, żeby, żeby jakiś deserek jeszcze tam był przed kolejnymi premierami. E, swoją drogą włapałem gdzieś tam w sieci informacje, że jakaś gra niezła się szykuje, znaczy niezła jak niezła, no ci od Tomb Raidera ją robią e, o Avengersach na licencji, więc to też może być coś coś w miarę przyjemnego, myślę, że na przyszły rok, e, pewnie na zamknięcie tej trylogii całej, ich, ich kinowego MCU. E, będąc dalej przy tych klimatach Marvela to, to, to zaliczyłem e, praktycznie na premierę no w końcu. E, tą animację Spider-Versa e, kinową o tym rozmawialiśmy chwilę wcześniej, nie? że to fajnie wygląda jakoś tam animowane mm. i muszę powiedzieć, że y, dla kogoś, kto jest to w jakikolwiek sposób w stanie, nie wiem, zwrócić uwagę, docenić, że, że nie potraktować tego tylko jako historyjkę fabularną, a też y, zwrócić uwagę na to, jak to zostało rozrysowane, że y, cała grafika, jakby wypełnienie kolorów nie jest y, jednolite, tylko, tylko zawiera takie y, udające papier komiksowy, takie, takie powiedzmy kropeczki, przedruki, coś w tym stylu. Yy, mnóstwo jest tego typu szczegółów tam, tam ujętych typowo nazwijmy to artystycznych. Bardzo się to przyjemnie oglądało. No, sam film to jest, to jest yy, fajna historyjka, pająk w kilku tam yy, z różnych tych uniwersów odmianach i, i, i całkiem spoko jest to napisane, bo, yy, no bo jednak tam można, można pofrunąć trochę w fantazji, jeżeli się bierze tych yy, bohaterów z innych światów, zupełnie gdzieś tam z yy, innymi historiami yy, ich powstania, nie wiem, tego jak się potoczyło życie, no przede wszystkim tam drugi Spider-Man jest, który, który miał mega chujową swoją jakby tam historię, wszystko mu się powiedzmy nie podwiodło, taki nieudacznik i, i on zajmuje tutaj rolę tego głównego, tego dobrego Petera Parkera, jakby mentorem się staje. Eee, w każdym razie bardzo polecam no tutaj nie chcę za bardzo tam spoilować, bo też też w miarę tam jest kilka ciekawych elementów w tej fabule eee, i to jest w sumie coś, jeżeli ktoś lubi animacje to, to znaczy inaczej, jeżeli go nie odrzucają animacji, może nie musi ich lubić ale jeżeli dopuszcza oglądanie filmów jakichkolwiek animowanych to uważam to za pozycję taką obowiązkową Ej, Rafał, poczekaj, poczekaj, bo ja, bo, ja, bo ja ci tutaj przerwę, chcę, żebyś trochę się jeszcze zatrzymał mimo no wszystko dobra, na tej no. animacji, bo ja wszędzie widzę dziewiątki, wszyscy się tym jarają, że to jest w ogóle najlepsze, co mogło się przydarzyć w ogóle człowiekowi Spidermanowi w ogóle w jego całej karierze, że po prostu rewelacja, a ty mi mówisz tak, że, że to jest całkiem niezłe, solidne, można sobie iść, ale, ale niekoniecznie, no i no to jest to siedem, sześć, dziewięć, a nawet nie, nie, nie. A nawet nie mówisz, czemu to jest... Czemu dziewiątka. To jest no. No dobrze, ale, ale czemu? Jest y, przede wszystkim śliczna, pięknie zrealizowana, jeżeli chodzi o stronę wizualną. Z takim hmm. pełnym odniesieniem, że po prostu czytasz komiks. E, no okej, okay, no wiele, ale to tam... w, Znaczy nie, no jeżeli ktoś wychował się w jakikolwiek sposób na komiksach, nawet taki Umowny bym rzekł, bo, bo ja nigdy bardzo dużo komiksów nie czytałem, ale powiedzmy, że, że, gdzieś tam jakieś miejsca one miały, trochę ich miałem, na tyle, na ile był dostęp, yy, i powiedzmy, że wiem, jak komiksy wyglądają na tyle, yy, że zawsze rozpoznam tą, nie wiem, technikę komiksową, tak? Yy, i tam bardzo dużo jej widać. To są rzeczy, na które moja Magda na przykład nie zwracała w ogóle uwagi. A mi się strasznie podobało, że pojawiają się na przykład napisy wiesz, myśli bohatera, które gdzieś tam w rogu on, on jednocześnie je mówi jako lektor, ale one się wyświetlają na ekranie tak jakby to był wiesz, komiks zapisany. Nie? Wyświetlają się kadry typu wiesz, trzy obrazki obok siebie, nie? tylko każdy się tam w międzyczasie wiesz, odrobinę ruszy. Jakieś takie w odpowiednich miejscach wiesz, kliknięcia, grafiki, czyli dźwięki powiedzmy są zwizualizowane. Tak? Ale to jest wszystko zrobione wiesz, bez przesady, ze smakiem, tylko po prostu cały czas yy, masz wrażenie, że, że tak naprawdę oglądasz komiks i to jest chyba najlepsze określenie, że oglądasz komiks, wiesz, nie, nie czytasz, nie oglądasz film, tylko właśnie oglądanie komiksu i to daje mega do oceny wiesz, plusa, jeżeli, jeżeli w jakikolwiek sposób cię to jara, to jest raz. Dwa, jeżeli lubisz y, kino jakiekolwiek superbohaterskie, a szczególnie spider no to odpowiednio znów masz plus jeden do oceny albo plus dwa do oceny, tak? bo o pająku to jest świetna animacja i o superbohaterach to jest też bardzo dobra animacja z y, nietuzinkową historią, no bo tam można zupełnie y, inaczej, na więcej sobie pozwolić w takiej luźnej formule komiksowej. To jest wiesz, no trochę... Mm, Trochę takie jajca, jajcarskie podejście jak w Antmanie, tylko który też jest takim luźnym powiedzmy filmem. Spider-Man też zawsze takim był. Ja zresztą odświeżyłem sobie ostatnio obydwa najświeższe powiedzmy filmy o Spider-Manie. Zaraz po, po przejściu gry, więc miałem to porównanie takie jeden do jednego. I ten poziom humoru jest cały czas zachowany, ale jednocześnie jest tam dużo miejsc takich, wiesz, nie wiem, smutnych, mrocznych, refleksyjnych, bo bo, bo tak jak mówię, no, jeden z bohaterów, który przechodzi, wiesz, z równoległej yy, i tej bardziej przykrej, co mu się tam pechowo nie powiodło, tam się, wiesz, tu rozwiódł, tu już nie żyją oboje i tak dalej, yy, jego rodzice, no to, znaczy nie rodzice, tylko tam i ciotka i, i wujek, tak? To powiedzmy jest odpowiednio narysowane, i odpowiednio widać te emocje, kiedy on, wiesz, w równoległej rzeczywistości gdzieś spotyka na przykład tą ciotkę. W... Wreszcie, nie? Eee, takie, takie, momenty, które pomimo tego, że to jest animacja, potrafią cię, wiesz, yy, nie wiem, chwycić za serce, nazwijmy, czy tam wycisnąć łzę, jakąś coś takiego, nie? Jest to pod tym kątem dobrze zrobione, a cała historia jest po prostu, wiesz, fajna, żywa, dynamiczna, ciekawa, pełna humoru, więc yy, od siódemki do dziewiątki, zależnie od tego, jak te dwa punkty ocenisz, czy cię dobrze tam podjarają komiksy i, i czy ogólnie nie żygasz, wiesz, superbohaterami, nie? A powiedz mi, dużo dzieci było na seansie z tobą tam obok siedziało? Yy, powiem ci, że nie, bo uparliśmy się i pojechaliśmy wieczorem. Mi zawsze jest nie po drodze na wieczór jeździć do kina, ale pojechaliśmy sobie na seans bodajże o 19.30 z napisami zaraz w drugi dzień świąt. I na napisy mało bardzo dzieciaków przyszło. Byłem w ogóle bardzo zaskoczony, bo obok mnie siedziała y, jakaś tam, wiesz, dwie młode dziewczyny i widać było, że, że ewidentnie tam chwytają wszystko, co się dzieje, są, wiesz, zajarane mega y, klimatem i to nie tak na zasadzie, że o, jestem na spiderder-Manie, tylko, że, że gdzieś tam są wyłapywane te, y, te elementy. To da się, powiedzmy, zaobrazować choćby w momencie, kiedy się kończy film i ile osób wstaje, a ile czeka po napisy. I jak jest ta pierwsza scena po napisach, to wiemy, że Marvel już od dłuższego czasu robi drugą scenę po napisach. I wtedy, wiesz, znowu jedna trzecia sali wychodzi, a jedna trzecia dalej zostaje. I znowu widzisz, że ktoś w ogóle nawet nie myśli o tym, żeby wstać, bo wie, że to będzie. Nie? Wie, że gdzieś tam jest w tym klimacie. Yy... Widziałem jednego dzieciaka takiego, który miał może z 8 czy 10 lat siedział gdzieś tam sobie pod ścianą z ojcem i ojciec chyba pomylił się i w ogóle nie zwrócił na to uwagi, że przyprowadził dzieciaka na film z napisami i, i kazał mu tak siedzieć, a ten wiesz tam lizał ściany, kurwa z nudów już po prostu w pewnym no, momencie. No ale ale no, tak nie. to nie, dzieciaków nie było, ale na pewno, wiesz, te seanse z dubbingiem jak najbardziej był przystosowany film do tego, żeby, wiesz, młodzież go oglądała. Tylko momenty takie, wiesz, znaczy sceny z podwójnym odbiorem, które, wiesz, inaczej dzieciak odbiera, inaczej ktoś dorosły, to to na pewno też ich nie brakowało, nie? Yy, co, coś jeszcze, Rafale? Yy, no, jeżeli chodzi o kinowe kwestie, to też wyszedł Aquaman. I Aquaman też już zaliczyłem, że tak się wyrażę. No i ja. Ja jestem bardzo na bakier z DC. Poza Batmanem, to tak naprawdę nikt tam jakoś sympatii mojej wiesz, nie ma, i Jakomen jakoś też za szczególnie nigdy jej nie miał. W zasadzie o jego istnieniu się dowiedziałem przy wiesz, ekranizacji e, Ligi, Ligi Sprawiedliwych. On jest taką w miarę spoką postacią, spoko jakby przez, przez reżyserkę rozrysowaną, bo yy, no bo on jest taki, wiesz, pijący browar, wyluzowany, chodzi cały czas w tych portkach, wiesz, sznurkiem zawiązanych albo jakąś tam szmatę na siebie zarzuci, wiesz, koszulę i, i w ogóle się nie spina tym, że, że, że tam jakiś powinien super tam się, wiesz, prezentować, tak jakby tam porównać go do yy, co po niektórych bohaterów Marvela. Yy, i w jakiś sposób ta postać potrafi przez to wzbudzać sympatię. Przez to się to całkiem nieźle sprzedaje. Doceniłem i podobało mi się to jak niektóre sceny za, zaprojektowali, bo były takie yy, nazwijmy to przejścia między planami no nie wiem, wyobraźcie sobie na przykład kiedyś pamiętam, że, że coś takiego było chyba w, w jakimś Mortal Kombat że na pierwszym planie powiedzmy walczą sobie postacie w typowo takim rzucie wiesz, yy, od boku poziomem yy, i w pewnym momencie kiedy nie wiem, następuje jakaś zmiana to kamera leci na dalszy plan, gdzie na drugim planie też się toczy jakaś walka, jest to powiedzmy płynne przejście i po kilku tam chwilach, minutach, ujęciach tej, tej drugiej walki ona sobie płynnie wraca do tej pierwszej, nie? Która, która jest z powrotem. I to przejście bardzo fajnie wyglądało. Było kilka podobnych zabiegów gdzieś tam zastosowanych, więc nie da się ukryć, że coś tam postarali się zrobić nowego, nietypowego. Były dwie postacie, które w tym filmie, powiedzmy, że równorzędnie tam się popisywały. Znaczy może nie równorzędnie. no Aquaman grał pierwsze skrzypce, ale powiedzmy, że ta ruda towarzyszka mu, mu tam jakoś bardzo nie odstawała i też też trochę kopała dupy. Yy, i, I zwracali, wiesz, na nią uwagę w taki sposób, że, yy, że nie została całkiem wybielona, wiesz, gdzieś tam z tyłu, tylko, że po prostu w ciekawy sposób yy, te sceny były wszystkie połączone i, i, i Ujęcia, czy walk, czy rozmów, które, y, które gdzieś tam oni prowadzili, więc było spoko. E, charakteryzacja postaci była taka, że nie poznałem Dolfa Lundgrena, dopóki go na napisach nie zobaczyłem, nie? E, o, proszę. Gdzie, gdzieś on tam ma rolę jakiegoś, wiesz, tam y, króla podwodnego. E, w miarę ciekawe jest to, że, że całość, znaczy może nie całość, ale duża część akcji się dzieje pod wodą i trochę to inaczej brzmi, ten dźwięk jest wygłuszony. Oczywiście, że oni tam mają opcję gadania pod wodą i, i wiesz, yy, musieli jakoś sobie tam poradzić nie? i powiedzieć, że oni potrafią akurat rozmawiać pod wodą tak samo jak strzelać laserami i wszystkie tam inne rzeczy, czy niezależnie od oporu wody, po prostu poruszać się prawie jak na powietrzu, ale też dźwięk jest zupełnie inny, przyzwyczajeni gdzieś tam do, do wiesz, huku, wybuchu, szumu, samochodów i, i wszystkiego jeszcze, co jest dookoła przy każdym możliwym filmie, kiedy są jakieś sceny akcji, to tutaj te sceny akcji, które się toczą pod wodą, jednak odbywają się zupełnie inaczej, znaczy odbywają się w jakiś tam, w taki sposób, w jaki je narysowali, ale od strony dźwiękowej są zupełnie inaczej yy, rozrysowane i jeżeli ktoś zwróci na to uwagi, to też myślę, że tam będzie coś do docenienia i ogólnie to nie jest film, na którym bym powiedział, że, nie wiem, że że zmarnowałem. Moim zdaniem o wiele lepiej wyszedł niż ta cała Liga Sprawiedliwości, no bo to jest w miarę zamknięta jakaś koherentna historia tak I, i takie powiedzmy Originsy moim zdaniem wypadają najlepiej, a najtrudniej jest to właśnie połączyć. Łączenie wyszło w DC bardzo słabo moim zdaniem. Bardzo w ogóle te sceny walki, te przerysowanie tej całej historii było takie pompatyczne Sztuczne, po drodze mieliśmy 13 pomysłów, że mogliby to rozwiązać lepiej, yy, szybciej i prościej, a, a tam się gdzieś tam siłę to wszystko komplikowało bez porównania z, z Infinity War od Marvela. A tutaj kiedy jest ta jedna zamknięta historia i, i jest jakiś wiesz, jeden wyraźny tam sobie zły bohater, któremu trzeba coś poprzeszkadzać, no to, to, to wszystko powiedzmy miało ręce i nogi, więc na pewno nie wyszedłem jakiś zaspany i zdenerwowany, że, że straciłem czas pomimo, że podejście miałem do tego akomena takie niezaciepłe. To, to, trochę nawet się ono poprawiło, ale na pewno to nie jest dziewiątka, tak? Tutaj to nie porównujmy w ogóle do, yy, do poziomu tego, jak się bawiłem na, na Spidermanie, więc tam Marvel no. w serduszku zawsze, wiesz, cieplej, yy, zawsze będzie punkcik wyżej, ale myślę, że to jest taka, wiesz, no, no, no 7 na 8, nie? Zależnie od tego, jak ktoś tam pała yy, ciepłotą do, do postaci. Było spoko, wiesz, tam parę fajnych twarzy jest też w tym, w tym filmie zatrudnionych, nie, więc można, można sobie zawiesić oko na czy na ładnych tam dziewczynach, czy, czy po prostu na twarzach, które wiesz, nie są gdzieś ściągnięte spod baraku wiesz, z kebabem, żeby robili za statystów, nie? Więc, więc, więc tak to, no. nie wiem co więcej chciałbyś wiedzieć o nim. Podobno ten film był bardzo długi, prawda? Yy, tak był długi. Też późno z niego wyszliśmy. Już, już, już było dwie godziny z dziesięć, piętnaście, coś takiego. Dużo osób porównywało, że jest długość jak Tytanik, tam z trzy godziny ten film <śmiech> Tytanik jest u góry, z... a na dole Aquamena kręcili nie? Tyle samo może, Z reklamami może <śmiech> i tak może. Nie? Wiecie, no, ja mam zawsze ten problem, że, że, że przez jakieś tam techniczne wykształcenie po prostu widzę te głupoty, które wiecie, oni odstawiają, będąc gdzieś tam pod wodą wiadomo, tam magia ich ewolucja zupełnie w innym kierunku poszła no, no super, ale wciąż pewne rzeczy są po prostu niewyjaśnialne. I bezsensowne, i głupie. Co nie zmienia faktu, że, e, że całość się obejrzało w miarę, e, w miarę spoko. No. Mm. Ok. No. A poza e tym to e co? No, gramy w Godowora, God ale to będziemy wracali do tematu jak będzie trochę, trochę więcej. Ogólnie. Dobra. To Rafał już skończyłeś i tak za dużo mówiłeś. Tomku, bo wiem, że jesteś niecierpliwy, więc co tam u ciebie? E ten. U mnie jest Ten... tyle, że... <laughs> Netflix. Nie, tak się Netflix. zasłuchałem w to, co Rafał gadał i, i wydajecie mi się obudzić Cysnąłeś chwilkę. Tak, no. Nie, no słuchajcie, ja odpaliłem bardzo starą grę ostatnio, która się nazywa Duma. Po prostu włączyłem Xboxa i przeleciałem kubkę wstydu i stwierdziłem, że no dobra, chociaż jakąś grę dokończę z tych, które rozpocząłem nie dokończyłem i padło na Duma. Eee, no i powiem wam tak, w międzyczasie doszła aktualizacja pod 4K z teksturami i teraz dumnie, dość że fajnie wygląda. Chodzi w 60 klatkach można sobie fof ustawić na 110 i powiem wam, że ja już zapomniałem jak przyjemnie się po prostu rozpierdala demony do ostrego jakiegoś tam metalu wymieszanego z dubstepami, no, no normalnie ja nie wiem dlaczego tej gry przedtem nie ukończyłem więc sobie sumiennie co wieczór włączam na półtorej godzinki, bo w większych sesjach ta gra po prostu no, no, no za dużo tej krwi jest, no brutalność w grach niby nie wpływa na, na ludzi, ale ja nie wiem, jedynie tylko półtorej godziny mogę sobie to, to grać. O, ja też tak czasami mam, że to odpalam jeszcze, bo też jeszcze nie dokończyłem i, i faktycznie tam jest tak, że po, po godzince, półtorej to już na weganizm przechodzisz. No, dokładnie. No tam jest za dużo, za ostro. No tam wiesz, wchodzisz do pokoju, pokój jest szary, a jak kończysz akcję, no, to jest całe na czerwono przemalowane więc... E, ale jeżeli ktoś jeszcze nigdy nie grał w dumę, no to polecam nadrobić, bo ta gra jest teraz i tak już tania, wszędzie ją dodają do, do płatków i tak dalej, a naprawdę, no zapomniałem, jaki fajny może być dum po prostu. Eee, platynę mam, no. Masz platynę, o no, widzisz. Nie, ja sobie powolutku porcuję tą grę i no, jest okej. Okay. Na słuchawkach zapuszczam, pełna akcja, jest okej. Okay. E, oprócz tego zakupiłem też troszeczkę gier na VR. Nie wiem, czy wam się chwaliłem, ale na przykład w końcu kupiłem Arizona Sunshine, więc ja no ja lubię o, wszystko, co jest Zombie. O. no I się trafiła promocja za 51 zł, no to wziąłem sobie w końcu e, zakupiłem, tym bardziej, że obsługuje Karabin Aima, więc kolejna gra, hmm. którą możemy sobie pograć. I jest też Coop, więc jak Krystian będziesz miał kiedyś tą gierę, no to możemy razem przejść. Jest Coop, ale taki Coop, Coop, taki, taki beznadziejny, jak Farpońcie czy taki, że sobie przechodzisz całą grę? No jest taki sam, znaczy taki sam no na tej samej zasadzie, grasz we dwójkę, ale całą grę możesz przejść od początku do końca w dwie osoby. W Farpoint'cie jest... far, far nie możesz. No wiem, no wiem wiem, no ale chwilę dobra. graliśmy i nie dokończyliśmy, więc... No dobra. Ale jeżeli jak jeszcze chwilkę powiem o Arizona Sunshine, no to powiem wam tak, że ja się zdziwiłem, bo opinie o tej gry były różne. tak? Niektórzy mówili, że to wiecie, 2 na 10, a inni z kolei 10 na 10 must have na VR, jeżeli ktoś ma. No i ta gra tak naprawdę się gdzieś tak po środku mniej więcej... E bo powiedzmy tak, jeżeli ktoś lubi zombie, to może sobie spokojnie dodać parę oczek do oceny, jak ktoś nie lubi zombie, no to będzie zwykły shooter na VR, gdzie obsługujesz move'ami albo karabinem aim'em, tak? No i coś ala wave shooter, tak? Idziemy, idziemy, potem stajemy, strzelamy i, i idziemy dalej. No na razie przeszedłem dwa, trzy poziomy, rewelacji nie ma, ale fajnie się strzela do tych zombie. Co ciekawe. Czyli masz aima wreszcie? No, Aima ma. się sprawuje? No to później porozmawiamy jeszcze z Krystianem o firewallu, bo, bo on też jest na to i no, różnie, nie będę spoilował, pogadamy za chwilkę. Ale jeżeli chodzi o obsługę aima przez Arizona Sunshine, no to jeżeli wybieramy to sterowanie, to automatycznie wszystkie bronie w grze są zastępowane na, na jakieś wiecie, Mausery, jakieś karabiny takie dwu, dwudłoniowe bronie, tak że tak mogę powiedzieć głupio a jeżeli włączymy grę z obsługą PlayStation Move no to wtedy mamy zwykłe pistolety różnego typu, wiecie, rewolwery i możemy trzymać dwie, dwie bronie w dwóch rąkach na raz żeby po prostu strzelać Sterowanie to wtedy to jest, jest dobrze, strasznie... że o to zadbali no tak, ale to też dużo patchów musiało wyjść od premiery gry do, do teraz, w jakim, stop w jakim po prostu ta gra teraz jest e, stanie. E, I powiem wam, no sterowanie fajnie, jest odzwierciedlone, ok, nie ma jakichś tam, wiecie, przesunięć, wszystko jest jeden do jednego, fajnie jest to zrobione za te pieniądze, można się spokojnie skusić, że tak powiem, no. Oprócz tego kupiłem jeszcze sobie... Poczekaj, a bo o zombiakach mówiłeś no. i mi się przypomniało <śmiech> ten film nowy z Sandrą Bullock na Netflixie, co jest w tematyce też yy, zombie, on się tam wychyla. Słyszeliście o nim? Widzieliście? Nie otwierają ja, oczu. Słyszeliśmy, ale, ale nie wiedziałem, jeszcze... że to jest o zombie w ogóle. No teraz właśnie mnie zdziwiłeś też, bo moja sobie obejrzała to beze mnie i mówi, że, że taki średni i taki bardziej fantazyjny film. A teraz mi ty mówisz, że tam są zombie, tak? Bo rozumiem, mnie, znaczy... że nie otwieraj oczu, tak? Yy, ja tego filmu tak, też jeszcze to, to, nie obejrzałem, no. ale pamiętacie, jak wam wysłałem <śmiech> <ten> materię? <śmiech> Nie, wysłałem wam taką analizę o zombie, z czego się wywodzą tam od tego John Romero. Nie wiem, czy oglądaliście ten film, nie, czy nie w końcu. Nie, no, nie Nie, no ty nam wysłałeś, no to ja od razu wiem. No Dobra, to, to był filmik nagrany przez, przez tego typa właśnie na związku z premierą Nie Otwieraj Oczu. Tam, wiesz, Netflix zaprosił na premierę i on w związku z tym postanowił w ogóle, wiesz, powiedzieć, skąd się wywodzą zombie i tak dalej, nie? I to tak tam nie jest oczywiste, że po jakiejś tam, wiesz, apokalipsie tak się tam dzieje cała akcja i, i, i chyba, że jakieś tam odmiana zombie tam chyba jest w tym świecie i oni po prostu wiesz, yy, nie wiem, kurwa no, nie otwierają oczu, żeby ich nie patrzeć no coś tam jest, jakoś ta akcja poprowadzona, ale chyba Chyba jednak są te zombie tam. Nie chcę teraz, wiesz, No nie wiem, no wzią. ej, zrecenzujemy Mocne, serial, wiesz, w ogóle go nie oglądając, nie? No nie wiem, ale na nie, logikę. No, nie... z to pytanie, ja miałem. To jest normalne. Ale słuchaj, na Nikt logikę... nie oglądał, pogadajmy o tym. Na logikę, jak masz zamknięte oczy, to, no to jak zobaczysz zombie, no to troszeczkę wiesz, no pomyśl, logicznie. Ja tam widziałem no, z tak. że na nie jakieś łódce z dziećmi, no to wiesz, że zombie, woda, no, zamknięte tak, oczy. no tak, co się tam cały czas. No, no to nie, musimy to obejrzeć, bo mnie teraz zaciekawuje, że tam w ogóle jest jakiś klimat zombie, a ja zombie wszystko lubię, nie? a lubię do tego stopnia, ja że wiem. znowu Daisy włączyłem sobie na Xboxa parę aktualizacji doszło od czasu jak skończyłem grać, w ogóle to jest taki syndrom bezimiennego, nie? o każdej grze, której opowiem na nagraniu, na która mi się podoba to na następny dzień w ogóle już jej nie włączam i, i zapominam o tych grach tak było z, tak samo z Daisy, ale w końcu włączyłem Daisy. doszło parę patrzy na przykład budowanie baz można teraz auta spotkać, które na, oczywiście musisz na początku naprawić, żeby potem nimi jeździć, ogólnie troszeczkę gra lepiej zaczęła działać, jeżeli można powiedzieć lepiej ogrze, która po prostu na własnych, na twoich oczach przed tobą się doczytują całe budynki, FPS-y schodzą prawie do 10 klatek na sekundę, wiesz, ekwipunek ci znika i tak dalej, i tak dalej, ale jak już gra działa, no to nadal jest przepotężny klimat w tym i no i jestem zachwycony. No Daisy na konsolach się okazała jak dla mnie bardzo fajnym strzałem w dziesiątkę, tak? Więc to tyle, jeżeli chodzi o klimaty Daisy. I troszeczkę sobie na Netflixie obejrzałem rzeczy. Nowego Black Mirror, który ma tam pod tytuł Bandersnatch. Rafał, oglądałeś to? Oglądałem. Oglądałeś. Krystian, obejrzałeś? Nie. nie, nie, nie. Nie obejrzałeś jednak, okej. Okay. A Damian, a ty oglądałeś w ogóle to? Mówiłeś mi, żebym oglądał, ale jak mi powiedział, że to jest interaktywne, to odpadłem. Aha, nie, wiesz, co? Poczekaj, poczekaj, bo ja, ja, ja tylko powiem, że, no niestety, ja mam, ja mam Netflixa na telewizorze, ale nie miałem tych, nie miałem, nie miałem możliwości, po prostu, używać wyboru, tych interaktywnych no. rzeczy, tak. I w ogóle miałem śmieszny filmik dwuminutowy, że no niestety twój sprzęt nie jest ten, ten, ale możesz tutaj mieć tablet, albo może konsola, albo może jeszcze, nie wiem, kurwa, no właśnie, to, to cokolwiek nie obejrzałeś. Tak, tak, tak, tak, tak. A ze względu na to, że biorę z kimś tego Netflixa, więc czekałem, aż ten ktoś przyjdzie do mnie i mi wpisze hasło i tak dalej, bo ja tego nie mam, a on jeszcze tam zmieniał hasło, bo mu się wiebali, bo mu coś tam zrobili, pobrali mu hajs w ogóle paranoia mam z tym kątem. E, tak czy jak już mam, już mogę oglądać na, na konsoli, ale no nie, no, półtorej godziny ostatnio nie miałem czasu. Chciałem przed, przed nagraniem nagrać, żebyśmy pogadali, ale, ale są ważniejsze rzeczy, o których może później powiem. E, więc ja tego nie oglądałem, ale na pewno obejrzę. No dobra, więc no... Powiedzmy sobie, obejrzałem, e, obejrzałem tego Black Mirror całego. Powiedzmy sobie, że znaczy się w sensie widziałem wszystkie zakończenia, nie będę mówić ile ich jest, żeby nie spoilerować. I powiem wam szczerze... E, ale to pewnie... ileś razy w to klikałeś potem sobie? Znaczy, wiesz co? Nie, ale <śmiech> słuchajcie, bo to jest śmieszna <śmiech> sprawa, bo właśnie nie? ja myślałem, że film się zakończy, ja zobaczę zakończenie, koniec, dziękuję, powrót do menu głównego. Nie? A, a przez to, że ja to po prostu oglądałem i chciałem zobaczyć wszystkie wybory, to co jakiś czas e, pojawiało się taki ekran z, z wyborem poprzednich akcji, nie? I ja myślałem, że taki, to jest żeby popróc... wrócić do poprzednich akcji, tak, tak rewind, no. czas. Dokładnie. I ja myślałem, że to jest część ja ja serialu. Tak Rozumiesz? I, i, i ja po prostu dalej klikałem dokonywałem inne wybory, bo myślałem, że to jest wiesz, cała konwencja tego serialu i dopiero na samym końcu się skupałem, że wiesz, że to, to, ten ekran pokazywał ci, że dosłownie już wybrałeś wszystko i to jest twoje zakończenie obejrzyj albo, albo zakończ oglądanie, albo wybierz dalej i w tym sposobem obejrzałem wszystkie zakończenia no i powiem szczerze, że to jest po prostu jednym słowem przerost formę nad treścią, jeżeli chodzi o moją osobę. Nie jest to nic nowego, bo na rynku są takie gry, takie gry już od dawna były, w sensie Late Shift, tak? na Xboxie, PlayStation 4, nawet na Switchu to jest. Late Shift to jest po prostu film interaktywny, gdzie wykonujemy, po prostu dokonujemy wyboru jednej albo drugiej ścieżki i tyle, tak? I tyle, więc to żadna nowość nie ja jest. Nie, nie uważam, że w jakikolwiek sposób to jakiegokolwiek gracza może zaskoczyć, który w jakąkolwiek grę grał, która ma kilka zakończeń. I te wybory były po prostu wpływające na to. Cokolwiek y, odpaliłeś sobie takiego kiedyś, czy z Telltale'a, czy, czy, czy z y, tą dziewczynką z aparatem, co, co, co było, tak? No, jakakolwiek gra, to wiesz, to już to robiła. No tak, więc to raz. A dwa, że właśnie dla takiego Kowalskiego, który nie miał możliwości grania w takie gry, odpali sobie po raz pierwszy coś takiego, w którym myśli, że może ma jakiś tam wybór czy coś i ma inne zakończenie, to jemu może się to Tomku spodobać, a nie takim wyjadaczom jak my. A Czyli może się spodobać, tylko że właśnie takiemu Kowalskiemu nie spodoba się inna rzecz, o której nie chcę do końca mówić, bo spoilery nie chciałbym psuć, ale powiedzmy sobie tak jednym zdaniem bardzo miło, że no fabuła i opowieść w tym serialu i głębokich lotów to nie jest, o, że tak powiem. No i szczerze, nie chciałbym, żeby Netflix szedł w takie coś, jeżeli chodzi o seriale tego typu, bo Black Mirror o wiele lepiej by się sprawdził moim zdaniem, gdyby został wydany jako pełnoprawny sezon z innymi odcinkami, tak, z raczej z pojedynczymi odcinkami, bo każdy odcinek Black Mirror miał lepsze, gorsze momenty, ale ogólnie zawsze to było coś takiego, że ci zostawiało po prostu z myśleniem nad całą technologią i tym, że naprawdę człowiek to jest najgorsza, e, naj najsłabsza. Umówmy się, tutaj, tutaj umówmy się, to też jest y jednorazowa historia. Ja nie widzę w tym w ogóle opcji, żeby oni to, wiesz, rozwijali na, na szerszą fabułę, dlatego, że e, cała fabuła opiera się o tytułowej grze. E, to jest gra gdzieś tam opisana w jakiejś e, książce i, i o historyjce, że chłopak chce ją zaprogramować. Na jakąś tam, nie wiem, Amigę, czy, czy coś takiego, nie? No tak. e, i to jest powiedzmy jakiś tam nam pokrewny w miarę temat, przyjemny, że, że gdzieś o te gry zahacza, natomiast yy, cała fabuła sprowadza się również do tego, że on programuje grę również właśnie z rozwidlonymi wyborami. I że tych wyborów i jakby ścieżek jest tak dużo i autor tej gry ma jakąś tam, wiesz, yy, yy, nie wiem, psychozę powiedzmy związaną z tymi właśnie rozdwojeniami różnych yy, wyborów i do czego to prowadzi i to samo zaczyna rzutować na niego, tak? I więcej nic nie chcę powiedzieć, bo to jest w sumie taki banał od samego początku, e ale ona też niesie za sobą, poza tylko tym, że stwarza jakieś wybory, e, całą fabułę właśnie związaną z wyborami różnych rzeczy. No tak, no, tak, no jest kwestia tam ten wyborów, moral to, taki, no. to, to, to jest taki morał i w ogóle fabuła, tak? Wszystko się rozchodzi o wyborach, czyli nie masz, że e, masz serial o wyborach, ale fabuła mówi ci o tym, czy e, dymasz blondynki, czy brunetki, a potem, czy, czy, czy pijesz kole czy whisky e, i tak dalej, i tak dalej, tylko jakby wszystko się sprowadza do, do tego jednego wątku. To było trochę męczące, że na każdym kroku, wiesz, było jakieś to puszczanie oczek do tych wyborów i y, ty siedzisz, trzymasz tego pilota, a oni na siłę, wiesz, też coś tam nakręcają klimat tych wyborów i ograniczonych wyborów i tak dalej, i tak dalej. Y, no ale jako, jako całość, jeżeli, wiesz, postarasz się to dobrze zrozumieć, to y, to, to ogarniesz. No, a, no, a... No, Tam fabuła się toczy na, wiesz, na paru płaszczyznach, bo tam jest na parę, parę różnych takich wątkach, no tak. tak? Jak, jak zacznie wiesz, do kopać, no to możesz naprawdę wejść na tam drugie, trzecie dno w tym serialu, które tam jest i też w połowie powiedzmy sobie tego całego doświadczenia, bo tak można to nazwać em, kumasz się o co chodzi co autorzy chcieli ci przedstawić, o czym miałeś pomyśleć na zakończeniu tego całego serialu i to jest powiedzmy sobie ludziom którzy grają w gry wideo e, wideo e, <ścoughs> no, mamy, <ścoughs> mamy kolejny tekst <ścoughs> na odcinek nie, w sensie gramy no. w wideo <laughs> eee, tak, wszyscy jesteśmy graczmi, pamiętam, pamiętam okay. no i ten, i ten fakt, który się dowiecie, on jest znany ludziom, którzy grają w gry po prostu od, od dawien dawnej. To nie jest nic nowego, ale tak jak Krysten powiedział, dla kogoś, kto nie gra gry, może to być takie objawienie, o kurde, rzeczywiście, ale ten, ten, ten odcinek, ten, ten serial był mądry, fajne to było. I ja z kolei się troszeczkę źle poczułem pod jednym faktem, bo e, dostajesz możliwość wyboru, dobrze, to jest powiedzmy sobie, to jeden spoiler, dajmy e, wybór płatków na śniadanie, tak? czy chcesz keloksy, czy tam jakieś inne. E, I wiesz, i to taki uśmieszek robi, tylko że właśnie za dużo takich pierdół ci dają do wyboru zamiast rzeczy, które są ważne, bo potem później, w kolejnym parę minut później jest naprawdę trudny wybór, który chciałbyś wybrać, a nie dają ci po prostu tego wyboru dokonać, rozumiesz? Więc taka to jest troszeczkę wydmuszka, jak dla mnie ale ciekawe doświadczenie. Znaczy on, to, tak naprawdę, to właśnie no. o to chodzi, że on ci niektórych wyborów nie da podjąć, tak? I, I że będzie cię blokował i będzie ci pokazywał, że to wszystko znaczy nie, nie jest chodzi jakoś... mi o to, że wiesz, że możesz sobie wybrać i on ci i każą ci wybrać konkretną opcję, e, tylko mi chodzi o to, że jest scena, gdzie po prostu pasek z dołu ci nie wyjeżdża i ci nie dają żadnego wyboru, a to akurat by była idealna, idealny moment na dokonanie wyboru, który by no, zmieniał fabuły. No wiem o co chodzi, no, ty dostrzegasz dali, taki no? moment, który naturalnie w grze by się pojawił dokładnie, dialog wyborowy. No, i... no, Ale z drugi... Z drugiej strony fajne było to, że, że, że jeżeli wybrałeś sobie raz ścieżkę dźwiękową, bo tam się wybiera powiedzmy, jakiej muzyki posłuchamy gdzieś tam w, w, w tym Walkmanie, to potem odpowiednie kawałki przez cały film lecą. No tak, tak, tak. tak. Dobra, to nie wpłyniemy już tak? spoilery, bo wiesz, bo, bo niech, niech ludzie sami sobie to takie, że właśnie smaczki odnajdą, ale no co, podobało ci się? Znaczy, no nie potraktuję tego jako, wiesz, tam bardzo stracony czas. No byłem, nie siedziałem też przy tym długo, żeby tam przewiercić wszystkie, wszystkie możliwe scenariusze i myślę, No mi że całe dobrze. zajęło I, dwie godziny w... około. No to ja pewnie tam z, z godzinę, 10 godzinę, 15. Ale wiesz, ja nigdy nie śledzę wszystkich możliwych <grym zakończeń <grym w żadnej takiej grze, tylko po prostu tak jak mam swoje wybory i, wiesz, kończę jakąś historię, to traktuję jej właśnie, wiesz, w takich grach w taki sposób, że dobra, ja ją tak napisałem, i taka ona jest w mojej wersji I, i nie chcę znać innych zakończeń no gdzieś tam czasami przy niektórych grach sobie spojrzę na alternatywne zakończenia tam w jakimś Wiedźminie czy coś ale, ale nie wygrywam tego wszystkiego Nie, więc yy, no trzeba mieć dobre, dobre jakieś tam założenie, podejście do, do tego to na pewno nie jest gra jeżeli wiesz yy, chcesz tutaj to oblatać właśnie tak jak zrobił Tomek pod kątem yy, Gireczkowa to myślę, że się tutaj można, można zawieść. Nie? Ale tak, żeby sobie samemu przefrunąć przez tą historię, gdzieś tam raz, dwa wrócić, coś tam zawinąć, ewentualnie coś się chcesz dowiedzieć, no to, to, to okej, okay. to w końcu klikasz do, przejść do napisów końcowych i jesteś w sumie zadowolony. No. A z takich rzeczy, które mnie kompletnie nie rozczarowały, a wręcz zachwyciły, to skończyłem oglądać Dom z Papieru. Już drugi sezon wciągnęłem... I to jest rewelacja, to jest po prostu, ja, ja, ja, nie, ja, byłem, ja byłem tak zaskoczony, no, ja mam teraz rok, stare rok i nowy rok, to jest rok zaskoczeń Netflixa Narcos a teraz Dom z Papieru, jeżeli nie oglądaliście to musicie koniecznie to wciągnąć, to jest historia napadu na mennice, gdzie drukują pieniądze, paru ludzi i co tam się dzieje, jakie tam są akcje, jaki tam jest plan, to jest po prostu rewelacja jak dla mnie, no, każdy odcinek się kończy takim cliffhangerem, można powiedzieć, że po prostu musisz kolejny odcinek włączyć. I A możesz dokończyłeś jeść... drugi, tak? O tak, już całość całość ciągnęłem, zakończyłem wszystko i no jestem zachwycony po prostu, nie? To był ten moment, że jak objeżałem cały dom z papieru te dwa sezony, to tak siedziałem sobie jeszcze 10 minut na kanapie, eee, wiesz, jak, jak kończysz taką dobrą grę i jesteś nadal jeszcze w tym świecie, ale już z niego wychodzisz i dostajesz takiego kaca, nie? No to, to miałem w tym Oczywiście. momencie z tym serialem i i przepiękna sprawa. W serialu są Cieszę wątki... trzeci sezon będzie zaraz będzie trzeci sezon, no to rewelacyjnie. Będzie, jest, jest zapowiedź taka, nie wiem, czy na Netflixie, czy, czy z YouTube'a ją trzeba gdzieś ściągnąć, ale pokazuje, że wszyscy się schodzą do jakiegoś magazynu, witają się ze sobą i wiesz, i, i tam w rytm tej muzyczki przewodniej, która gdzieś tam weszła. No to jest świetny serial, ale już, już było o nim mówione, to możemy frunąć dalej. Okej, okay, dobra, no ja tylko to obejrzałem i chciałem się podzielić, że no po prostu jestem zachwycony tym. A zostały mi jeszcze dwie rzeczy, o których chciałem tylko powiedzieć, więc to szybko, szybko załatwimy. Mianowicie Game Pass. Game Pass na Xboxie znowu nasypał nam grami i powiem wam tak, że dosypało Jak? trochę starych... No, mów. Jak tam Simsy? <śladanie> Sim, Simsy to nie z Game Passa, tylko z jej Access, ale to w kąciku ogrodnika powiem <śladanie> no ale tak, Simsy też czwóreczkę sobie odpaliłem, ale to nie jest temat na Hyde Park Tomek, to, jest... to krótko, jakie no. pierwsze trzy gry miałbym ściągnąć z Game Passa eee, gdybym kupił Xboxa sobie gdzieś tam za miesiąc. O, o Jezus, wiesz co? Musiałbym przeskrolować całe 150 Nie, tytułów. Nie, no ale no z pamięci, wybrać. no wiesz co, co, co chyba tam jest. No to, no to pierwsze, forza, no, na pewno forza. Kórkę, od To pierwsze, razu. To, to bierzesz To tak. E, tak. Na pewno musiałbyś sobie Quantum Breaka wziąć, bo za darmo można to wciągnąć. To jest w stylu Max Payna filmowa, taka gierka. No, no wiesz o co chodzi. E, to sam kojarzę dokładnie na pewno ja bym ci polecił jeżeli chodzi o Game Passa w tym momencie to tego Life is Strange bo jest pierwszy sezon jest drugi sezon i teraz dodali jeszcze Life is Strange dwójkę pierwszy odcinek nie? więc masz grę premierową w Game Passie po prostu nie taniej niż jakbyś kupił jeden odcinek osobno jest tego dużo, naprawdę. No Musiałbym tutaj... przejrzeć wszystkie gry. Nie? No dobra, nie wiadomo w co gram, ale z takich typowo xboxowych, bo rozmawialiśmy o tym, żeby tam się skupiać na, na X-ach mm -hmm. w sumie. nie? Mm -hmm. e tam są Gearsy? E są, są girsy. wszystkie Gearsy są. No to na pewno byś Gearsy wciągnął, Forza Horizon byś wciągnął. Pewno. Halo e, jest? Halo jest, Halo piąteczkę byś wciągnął, kolekcję Masterchefa byś sobie wciągnął tak samo e, mógłbyś z ciekawości spróbować State of Decay dwójkę to z ząbiakami. E, Rise of Tomb Raider nie, to, to Decay ja co? nie będę pewnie grał, ale tego hmm. e, Tomb Raidery były grane, jeszcze mnie interesuje pamiętam, że był Ori tak, Ori jest, e, Ori and the Blade czyli w zasadzie jest. wszystkie eksy xboxowe tam są praktycznie tak Praktycznie tak. tak. jakichś wielkich wie, nieobecnych trójkę. nie ma wiesz co dużo tych heksów nie ma no Xbox, no Halo World Ej, ja wiem. Tomek. Quantum Break ten... masz Rise of, uh, Rise Son of Rome jest tak samo, no, no, większość tytułów naprawdę na parę wieczorów byśmy miał zabawę za te 40 zł nie? a ten e, Cuphead jest? nie, właśnie nie ma ale myślę, że to jest kwestia czasu tak naprawdę i chyba dodadzą to tak. ile abonament teraz mówisz, że kosztuje? tak no ja, razy, ja płacę jeszcze w ja naszej kochanych domałem tureckich lirach jeszcze mi, ten, jeszcze mi tego nie zablokowali więc ja płacę 24 zł cebula dzięki welcome to ale no normalna normalnie. cena 40 zł i to też nie jest wcale zła cena i powiem tak jak mi kiedyś zablokują dostęp do tureckiego opłacania na ten abonament to spokojnie będę płacić 40 zł jak uczciwy obywatel Xboxa tak No okej, okej, okej. No dobrze, może i będzie na no nowej generacji konsol, jeżeli wystartują z abonamentami taki Netflix z, z grami, no to ja jestem za. tak Jak zawsze byłem przeciwny cyfre, cyf, cyfrowym grom, tak teraz jestem za. nie Słuchaj, no to jest wygodne, bo możesz sobie w, w, z dowolnej biblioteki, wiesz, wpaść na pomysł, o dobra, teraz zagram w to i nie muszę za to nic płacić, bo mi ściągają z konta, ale ale ja jestem przeciwny, no niestety to, to, to upierdliwe to jest strasznie znaczy ale jedno kątem... co jest na pewno złe to jest to, że się syndrom Netflixa włącza, czyli siadasz przed telewizorem i zaczynasz wybierać gry, które chcesz włączyć i godzinę, godzinę wybierasz co chcesz zagrać i potem włączasz konsolę, nic nie gra no. nic, tak, bo o, w to bym zagrał, no, w to no, bym no. zagrał o jeszcze to i wiesz wiesz jak to się kończy nie? tak, tak A, znaczy myślę, że trochę bym się z tego wyleczył bo u mnie nie ma wiesz łącza, które spowoduje, że mi się gra ściągnie w trakcie wiesz, robienia herbaty Eee, ale ale, no ale pod kątem takiego wiesz wejścia w same exy to to myślę, że ma to jeszcze jakiś sens no ten Xbox jest tani jednak mimo wszystko i faktycznie za 7,5 na no 800 to tego 1 tb SK można wyciągnąć bez większych problemów. No tak jak się śmialiśmy na grupie, że za cenę PlayStation VR masz praktycznie całą konsolę z abonamentem, nie? <grym> No tak, no a jak wiecie, to ja odpuściłem sobie klasika. Na klasika miało iść 4,5 stówki, więc tak naprawdę do, dorzucam 4 i mam tego Xboxa. No i. 250 teraz jest, możesz kupić. No, ja wiem, że jest 250, ale, ale się wymiksowałem z pomysłu na razie, bo w co ja będę grał na tym klasiku. Tak naprawdę, jak mam tyle do grania w, na nową generację, to już lepiej w tego Xboxa zainwestować w tym momencie. A ten klasyk i tak będzie na półkach i jeszcze będzie po 100 złotych stał, czy tam 150 za jakiś czas. No i nie przedłużając ostatnią rzecz powiem wam, mianowicie ostatnio Switch zaczął mi dziwnie chodzić, w sensie jak włączałem konsolę to wiatraczek zaczął, zaczął takiego pierdolnika dostawać, że czułem jakby ktoś śliwierką mi tam w środku chodził. E, wiatraczek no i... jest w tablecie, tak? Czy tablet tak, jest, ogólny, a Nie, masz tam normalnie masz tam normalnie chłodzenie na wiatraku, nie? I okay. I teraz jest taka akcja, że w końcu się wkurzyłem. Ogólnie mam tą konsolę na gwarancji, ale znając gwarancję i jako do tego podchodzi firma Conquest, która jeszcze nadal w Polsce nóżką nie stała, to zamiast wysyłać konsolę na gwarancji, po prostu wziąłem śrubokręt i samemu sobie rozkręciłem konsolkę. I teraz tak, tak naprawiłem konsolę, nadal jest cichutka, nic tam się nie brzyczy i tak dalej. Tylko jak rozkręciłem konsolę, to się złapałem za głowę, bo powiem Wam szczerze, takie tandety wykonania i takiej tandetnej jakości materiałów użytej do, do złożenia tego Switcha, to ja nie widziałem dawno. Powiem Wam szczerze, e, manty, tablety chyba są lepiej wykonane niż Switch w środku. No, Przesadzasz chyba. Nie przesadzam. Tam, tam jest blaszka, która osłania radiator, ten taki malutki, tą, tą, tą, powiedzmy sobie wiatraczek z tą rurką miedzianą, która ma służyć za, za chłodzenie. To, to, to on się wygina pod, od samego patrzenia na niego. Nie? I przyczyną, dlaczego mi switch zaczął głośno chodzić, było to, że właśnie taki taka osłonka metalowa przed grzaniem się obudowy wygięła się i dotykała ramion wiatraka, rozumiesz? Ja, ja, ja dotykając A, tyłu obudowę, wygięłem, wygięłem tą płaszczkę więc jak, jak, jak jest Ona o same... Ma być taka cienka, żeby lepiej ciepło odprowadzać. No dobrze, Rafał, ale jak łapiesz switcha w rękę, grasz i trzymasz go i po jakimś czasie ta blaszka się odgina i dotyka wiatraka. No to jest chyba coś nie tak, nie? No dobrze, no to, to, to jest. No. A ko robiłeś dzieci? zdjęcia? Ty, to nie jest nie konsola dla dzieci, tu no. jesteś za silny. Ja jestem za silny. <laughs> Nie, no to naprawdę, jak się trzyma Switcha, czasami ma się wrażenie, że można by to było złamać no. przy intensywnym graniu. Tak, wykonanie to jest pożar się Boże, nie? ale ogólnie naprawiłem Switcha, jestem zadowolony. Ale przynajmniej chcecie się w to grać, nie jest to co wita. Znaczy ja, wiesz co, jak patrzę na witę w mojej gablocie, to gdybym tam jeszcze miał coś nieogranego takiego, to bym tą konsolę cały czas włączał. Bo Switch podzieli losy niedługo u mnie Nintendo Wii U, tak? No, był wielki boom na tą konsolę, a teraz jest taka stagnacja, że to aż jest naprawdę smutne. Mario wychodzi niedługo nowy. Jakie nowe Mario? Kurwa, no to, co tam było na nie ma niczego innego niż, niż Mario, kurwa, i Mario, no, i Nintendo ma tylko Mario tylko Mario, tak. i tak dalej. Tomek, jak otworzyłeś tą konsolę, to nie wyjebał ci tam Mario żaden ze środka? <śmiech> nie. Wow. Tak, Pokemony spierdolił po całym pokoju, już się wysypały. <śmiech> o, <śmiech> Tyle ode mnie Nie przedłużam, idziemy dalej Krystian, co u Ciebie? No niech będzie, że ja eee, U mnie co? U mnie standardowo Fallout 76 Chodzę po tym świecie Odkrywam nowe rzeczy, kupiłem sobie nawet Oficjalnego guida. Badałem za niego 14 funtów Badajże To już wolałem, słuchajcie, eee. jak Rafał o Spidermanie mówił eee. Pierdzą e, 50 zł. Ale zobacz, kurwa, nie dojść, że ta gra. Ja wiedziałem, że tak to się skończy. Zjebali grę do ceny po prostu 65 zł, gdzie wiesz, ja jestem w stanie zrozumieć, że zeszłoroczny Need for Speed jest po 50 sprzedawany teraz od jej, no ale, ale nie wiesz, miesięczny Fallout czy dwumiesięczny ale dopierdoli tyle DLC jakiś tam drogi, że on już, już już jakieś tutaj gajdy już coś tam, zaraz jeszcze coś dorzuci i kurde zapłaci więcej niż za nową czwórkę na, na, na, na premierę. Eee, Okej, okay, Rafale, no niech ci będzie, ale gajda sobie kupiłem od książek. Książka podręcznik gracza, tak? Eee, Oficjalny również no też kupiłeś? Co kupiłem? Oficjalny rum, który wydali w plastikowej butelce nuka Coli. Nie, nie, nie, nie, nie. Jaka Ale to była już mam, afera. Już, już mam te. Już mam i tak sporo, sporo gadżetów falautowych w domu, w pokoju, w ogóle wszędzie. Eee, tak, jak no gram gram, e, bardzo fajnie się gra oczywiście, no mam bakcyla, no niestety, to jest tak na zasadzie, ale nie chcę mi się odpalić, odpalę, pogram 10 minut, o boże, kurwa, bym grał i grał i grał i znowu, następny dzień, no nie chcę się tego odpalać, może coś innego, dobra, odpaliłem na 5 minut, boże, w, i, w, i w, znowu wciągam. No i tak mam z falautem eee, no fajnie mi się w to gra, e, naprawdę mi się w to fajnie gra, no, no, przyjemna gra, tak? Eee, poza tym powiem wam, że nie odpalałem jakoś dużo tych gier, ze względu na to, że jakoś też czasu ostatnio nie miałem eee, no tak, Sylwester i te sprawy w sumie eee, no i co pograłem z, te, z Tomkiem w tego Farpointa eee, no ta kooperacja jest taka średnia dosyć, po prostu robi się jakieś tam misje z punktu A do punktu B się przychodzi, po drodze są jakieś fale przeciwników eee, i tyle w sumie i, I koniec, więc to zupełnie nie ma nic wspólnego z ogólnie z kampanią. To, to trochę się nad tym zawiodłem, a, no i, i, i, i, i powiem tylko, że, że graficznie mi się bardzo nie podoba ten formę. A Znaczy wiesz co, to nie jest zła gra, ale to nawet jak w koopie graliśmy, to ja się czułem, jak ja bym i tak sobie samemu grał, a ty tam po prostu byłeś gdzieś z tyłu i, i tyle. No, niepotrzebny jest drugi gracz do tego. A jak zaczynała się jakaś większa akcja, no to nasze gadki się zamykały i po prostu się zaczęliśmy skupiać. tak? Jak już się skończyło, yy, skończyły się fale przeciwników, tak jak mówiłeś, no to no, yy, o czym my to gadaliśmy. Nie no, powiem. No ale, ale Tomek, może tutaj jest gdzie indziej problem, bo czy my graliśmy w Rekruma, czy, czy graliśmy w Star Trek, a, to i tak Krystian zawsze przeszkadzał. <laughs> yy, ale, ale to jest ciekawe, Tomku, co mówisz, że, że tak nawet mnie nie zauważyłeś, jak yy... No, stop, musiałem Cię podnosić, tak? Znaczy, no, Więc... byłeś moją apteczką e... po prostu, no. no. No tak, no bo Tomek, Tomek szedł na, na, na Jana i myśli, że, że jest zajbista, znaczy, ale co? Ktoś chwilę w, w końcu go musiał pójść, jak Ty za tym kamieniem tyle czasu stałeś, to wiesz, to no, oni by ze starością umarli. No, spokojnie, pomalutku, spokojnie. Tak. Eee, więcej Farpoint eee, i jeszcze no i z Tomkiem pograliśmy w tego Firewalla może nam się udać się o nim powiedzieć więcej niż trzy słowa, ale o Firewalu też też tam już trochę powiedziałem eee, i w sumie, w sumie to by było na tyle gdyby nie to, że E, ostatnio gram dużo w planszówki, e, znowu mamy jakiegoś bakcyla, znalazłem zna takich e, randomów, którzy do mnie wpadają, w sumie randomów już, już znam lepiej, już znam lepiej tych le randomów. Ale jak, wychodzisz na ulicę i o, chodź, ty, Nie, ty, ty jakaś tam grupa, chodź, coś, coś. nie, nie, jakaś grupa tutaj w mojej okolicy, w Bormow, coś tam i się, i się jakoś tam we, poznaliśmy i wpadają. No i gram, no i gram, no i co tydzień gramy praktycznie, znaczy to, to, tam rzadziej części, ale gram. no i znowu pak coraz opałem, się dzisiaj studiowałem, już dawno nie grałem w Arkham Horror. Eee, mm, to, jest, to jest to trochę jak Magia i Miecz, tylko wydaje mi się, że na lepszym poziomie bardziej zrozbudowano, no już, już powiem wam, że czytałem dzisiaj instrukcję, z dwie godziny mi to zajęło, a jestem dopiero w połowie instrukcji. Eee, chociaż zasady nie są trudne, ale instrukcja jest dosyć... Eee, Fajnie napisana pod względem takim, że po prostu łopatologicznie ci to tłumaczy, że nawet dzieci mogłyby to zrozumieć, aczkolwiek nie powinny i tak w to grać, bo, bo, bo za dużo tam jest do zapamiętania. No i właśnie mam takie obakcele, gram sobie w planszówki, dlatego też nie mam czasu jakiegoś tam na coś innego rozdropowywanie niż Fallout 76. Jeżeli chodzi o jakieś growe i Netflixowe rzeczy, to obejrzałem sobie Ram, Rampage. Rampage, Tak, też na podstawie gry. Czyli, czyli nasze bardzo duże zwierzęta wchodzą do miasta i niszczą. Grałem to, w to bodajże na Linksie, Atari Links, W tą grę kiedyś, może Boże, z 15-20 lat temu. No i no i rok sobie jest głównym bohaterem i sobie tam pyka, no ze względu na tą całą nostalgię i ze względu na to, że pamiętam doskonale jak grałem w tą grę, no mi się ten film podobał, Pod, znaczy podobał mi się w takim, w takim pozytywnym znaczeniu, nie jakiś och, ach, nie jakiś nie jakiś, nie wiadomo jaki dobry był ten film, bo bez przesady nie był, ale, ale przyjemny szczególnie, że... Ja no dobrze mówię, kojarzę, że tam rok gra? Tak, no właśnie mówię o, o, o roku, tak, Dwayne Johnson. Macie Dwayne Johnson, a Wy oglądaliście tego odświeżonego Jumanji? Tak, oglądaliśmy Rafale, znaczy przynajmniej ja. Ja próbowałem to gdzieś zmęczyć do połowy i, i wyłączyłem, pomimo że niby smaczki jakieś takie były, że, że to z planszówki się zrobiło. Były, były. Gra, gra wideo i, i w ogóle, wow, super, jakieś takie klimaty, ale jednak to za ciężki. Tak czy jak w tym Rampage'u jest fajna scena jedna, to też trzeba zwrócić uwagę właśnie, że tam gdzieś w biurze rozmawiają, a z tyłu leży właśnie automat, z tyłu właśnie z grow Rampage. I, i, no, no i to jest fajne, bo w tego Rampage'a w sumie to ja grałem. ja e, pamiętam tak, więc... jak, jak Ja pamiętam jak za gówniarza do podstawówki się chodziło, ja miałem Game Boy Pocket czarno-białego z podświetleniem już e, i to była właśnie moja ulubiona gra w Rampage'a, nie? No, więc jak najbardziej, jak najbardziej polecam może graczom, może to, to nie jest film dla każdego, po prostu jakiś blockbuster z do, bardzo dobrymi efektami specjalnymi, ale tam fabuła oczywiście jest z dupy, e, aktorstwo no jest na jakimś tam średnim poziomie, e, chociaż ja tego dwayne'a roka na, naprawdę lubię i słuchajcie, jeszcze jedną rzecz o której chciałem powiedzieć, co obejrzałem to, ale to tylko pierwszy odcinek i w ogóle mnie to zdziwiło że to jest tak dobre a mam to na myśli Castlevania z Netflixa a, a drugi no, sezon już. No, pierwszy był taka... bardzo dobry no tak, oj zacząłem sobie, e, po prostu tak pierwszy odcinek sobie z dupy obejrzałem i naprawdę to jest fajne. To jest o oni, niczym, znaczy ten pierwszy odcinek był o niczym, ale kurde nawet się tak fajnie wkryciłem. Ja nawet nie wiedziałem, że to ma dubbing, to ma normalnie polski dubbing. E, co w szoku byłem, że każda postać mówi po prostu in, in, innym głosem, tak jakby polskim głosem. To w ogóle mindfuck. E, fajnie się to ogląda, ma zajebistą kreskę. Zobaczę co tam będzie dalej Ale, ale tak na, na pierwsze wrażenie Było naprawdę bardzo pozytywne Pomimo tego, że jest z dupy Chociaż, chociaż Niektóre te, te dźwięki Nie pasują Pierwszy e... sezon trzeba przemęczyć, drugi jest dobry No okej okay. Tak, więc z pewnością to zrobię i w sumie to by było na tyle Dalej będę grał w Fallouta I dalej będę grał z Tomkiem jak do mnie napisze I dalej będę grał w planszówki I w sumie dużo się nie zmieni No i przyrzekłem sobie, że Wiedźmina 3 chcę przejść i splatynować w tym roku Powiem wam, że nawet mam ochotę w niego pograć Ostatnio jakoś ciśnie do arpegów, Chyba stary się robię I, i, i wolę w RPGi grać eee więc zobaczę, zobaczę kiedy po prostu jeszcze do niego zajrzę bo chyba zrobię najpierw gadowora pójdę, śladam je rfała, a dopiero później wieśka więc to tyle u mnie Damianie, co tam u Ciebie? A święta, święta i po świętach rodzina przyjechała, zapełnili mi całą lodówkę pojechali siedziałem tylko w domu, w każdej chwili grałem tylko w Smasha, bo jedyna gra która nie wymagała telewizora, więc mogłem siedzieć po prostu u siebie w pokoju z ciekawych prezentów dostałem skarpety z gumową pod deszczą, więc mogę super szybko biegać po domu. Całkiem o, fajny prezent. Tak, jak Bo, polecam. mówię, że to zębów nie będziesz miał, nie? Ja to znam. Ty mnie też znasz wiedziałeś, jak się wywracam w pracy. No to się zdarza. No i dostałem od firmy to, toster, więc Tosty robię. Także coś się dzieje w moim życiu. Poza tym nowy pies matka kupiła e, Jorka Biewera, więc niemiecka rasa, więc nazywa się Gebo, a mówimy do niego Goebbels. Jakimś sławnym Niemcu trzeba było nazwać. Goebbels e, <śmienny> no. <śmienny> <śmienny> mi się kojarzy z Niemczy, czy w 13... Po... Nie, w, w posterunku, tylko w pitbullu był. Tak, tak, no. tak. No, znane no, no. No, no, po innym Goebbelsie, ale no, no niech będzie. E, choinka już pochowana, wszystko jest w domu na normalnie. Nie, nie oglądam tak jak w seriali, jakoś odpadłem w pewnym momencie. Ja miałem wrażenie, parę, że, że on nie do, końca, nie do końca ogarnął o co chodzi w Hyde Parku. mu no, spokój, ja kiedyś mówiłem jak zwrócić kanapę do Ikei po jednym użyciu, więc jest w temacie nie. nadal. Ja <śmiech> można i w ten sposób. Ja akurat do anime wróciłem, dużo oglądam ostatnio jakoś do normalnych seriali, też musieli się um, przełamać. A, a, tak, a tak, propos anime tym, to ten, Ewangelion ma być na Netflixie cały. Jest, jest, aż tak nostalgicznie sobie odpaliłem na, na stronie internetowej w wersji studenckiej. Nadal dokładnie tak samo jak pamiętam. Jeden z klasyków. Polecam, jeżeli ktoś nie widział kiedykolwiek. Tak to nic, po staremu nic się u mnie nie pozmieniało. Mhm. Okej, okay, dobra. Więc słuchajcie, przechodzimy do kolejnego punktu Czyli wiadomości. Ja, ja nic nie mam. W sumie specjalnie tego nic nie przygotowywałem, bo, bo mamy dużo gier. Ale jeżeli ktoś z Was ma coś takiego super, super, co musi powiedzieć, to zapraszam. Ja myślę, że lepiej powiedzieć o kąciku ogrodnika zamiast newsów I, i no idziemy okay. dalej. Znaczy to, to jedno nie wyklucza drugie, ale, ale możesz kontynuować tą. Tylko, tylko taka prośba, jakbyś mógł szybko na grupie przeskrolować do tego posta, bo nie pamiętam, gdzie to było. Ja już zacznę mówić co i jak, a ty ewentualnie będziesz mnie poprawiać, bo, bo to, okay. nie jest, to nie jest ode mnie kącik ogrodnika, tylko od naszego grupowicza, którego pozdrawiamy. Grupa się rozrasta, jest super i nawet przychodzą porady, o których my nawet nie mieliśmy najmniejszego pojęcia, znaczy się ja. Więc za to tutaj no oszapobanie. Robicie... o to w... On to wrzucił czy wysłał Ci komentarz? Ja wrzuciłem jeżeli chodzi o EA Access a pod komentarzem była instrukcja jak i co zrobić. Więc chodzi do o to że jest teraz promocja na CD Case. Można kupić sobie dostęp do EA Access za 8 zł. No tam trochę gierek jest w tym właśnie Simsy 4, które zainstalowałem stworzyłem rodzinę włączyłem grę i sterowanie mnie po prostu pokonało i grę odinstalowałem. A gra prawie 60 giga zajmowała więc troszeczkę się naściągałem. Plus jeszcze tam są burnauty, skate, trójka rewelacyjna gra i na przykład Need for Speed Payback. Więc, jeżeli chcecie pograć sobie w Need for Speed Payback za 8 zł, no to musicie sobie kupić kod do EA access. Ale teraz, jeżeli chodzi o kącik ogrodnika, to jest taki patent z tym, że jeżeli przed e, końcem miesiąca zwrócicie, znaczy e, weźmiecie chyba prośbę do Microsoftu o zwrot kosztu, że rezygnujecie z tego, to oni wam po prostu przed zaczęciem nowego okresu rozliczeniowego, jeżeli nie przeskoczycie tego, oni wam zwrócą po prostu pieniądze. Tak, e, tak samo to po prostu działa z Game Passem. I ja jestem zdziwiony, tu musiałbym się do, w to troszeczkę mocniej wczytać i potwierdzić, ale e, na grupie zostało to opisane jak, co działa. Jestem zdziwiony, że takie coś jest, czyli kupujecie sobie dostęp do jej akces czy Game Passa, dzień przed końcem miesiąca po prostu rezygnujecie i prosicie o zwrot pieniędzy i Microsoft wam zwraca pieniądze, a to co pograliście jest wasze, nie? więc no, to jest już chyba super Ubercebura dla mnie. No to poczekaj, poczekaj, no, to, to co pograliście, aha, wiem, dobra, przez cały ten, ale jak e, rezygnujecie, no to i tak tracicie od razu z miejsca, nie? No tak, ale dostajesz zwrot pieniędzy, czyli tak jakby za darmo grał, tak, przez miesiąc. I to działa tylko w przypadku miesięcznego dostępu, nie? No ale myślisz, że co miesiąc można tak, <grych> tak no, robić? Słuchaj, no, no, my dajemy wam narzędzia, a co z nimi zrobicie, no to już. No, no w sobie tak, nie no, w sobie tak. No, Rafał, to chyba... To chyba... Koszt nowego Xboxa ci się zmniejsza pomału. Zmniejsza się, zmniejsza, jeszcze wiesz. Naklejki jeszcze kurwa, słodziaki tam wystawię i będzie wszystko już w ogóle za Friko. E, dobra, więc to chyba tyle w kąciku ogrodnika. Coś jeszcze chciałeś tu dodać tam, chyba nie? Nie, no to wszystko, to wszystko. No tak, to jest dosyć ciekawe. Kurczę, no, no to jest faktycznie dosyć ciekawe. Słuchajcie, no i co, no i co? I wchodzimy do sprzedaży. Słuchajcie, ze względu na to, że y, pierwszym dniem w tym roku był. Y, y, wtorek, a sprzedaży są zawsze w poniedziałek to nie będziemy mówić o sprzedaży z zeszłego roku przecież, bo to nie ma sensu dlatego nie powiemy w tym odcinku o sprzedaży bo to nie ma sensu więc e, chyba możemy przejść normalnie do tematu i wszystko wskazuje, że po temacie będziemy mówić o innych grach wow, dawno tego nie było więc e, Damianie e, grasz w, tego, w tą jakże zajebistą grę w Super Smash Bros. Ultimate i powiedz mi, czemu ty się do tej gry przekonałeś i czy faktycznie zasługuje na te dziewiątki, które wszędzie widzę? Powiem ci, Super Smash Bros. Ultimate jest to gra, która w pierwsze trzy dni od premiery sprzedała się 5 milionów kopii. Jest to seria gier, które na wszelkich tu turniejach, jakich się pojawiają, biatyk. wszyscy na tą grę patrzą z, z podełba, bo wiadomo, nie jest to Mortal Kombat i tak dalej, ale ta gra przyciąga dwa razy tyle więcej widzów niż e, w normalne właśnie gry. Jeżeli ktoś ma znajomych na Switchu, normalnie z dwie osoby są online, kiedy wyszedł Smash Bros. jest standardowo z 20 osób, które w to gra. Jest to naprawdę niesamowita gra, jeżeli ktoś lubi taką... Nie wymagającą za dużo umiejętności, żeby się wkręcić w tą grę, tak? Bo gra jest naprawdę niesamowita prosta do tego stopnia, że jeżeli ktoś ma jednego switcha, można grać w dwie osoby, wystarczy odłączyć każdego Joy-Cona i każdy ma wystarczająco dużo guzików, żeby się grać. Bo tutaj dosłownie góra, dół, lewo, prawo, <grym>, skok no. i uderzanie. No, no pomysł. Powieś... Jak mogę Ci wejść w słowo niegrzecznie, to ten ja 15-16 lat temu, pierwszy z tą w ogóle serię poznałem na emulatorach na komputerze, bo mania, siedzieliśmy z kumplami przed klawiaturą i napierdzielaliśmy w tą grę, bo właśnie tak jak ty mówisz, że jest mało guzików i obojętnie co wciskasz, to jakiś efekt daje, nie? I my takie, wiecie, zasmarkane pryszczatek gówniaki, siedzieliśmy przed klawiaturą, napierdzielaliśmy w tą klawiaturę i ubaw był nieziemski, nie? No jest to do tego stopnia nadal ta, takie same sterowanie, mimo że można podłączyć pro-kontroler, dodatkowo ma się wtedy te guzików i jeszcze więcej, ale to się sprowadza do tego, że lepiej jest rozlokowane. Fajną funkcją jest, że można każdy guzik zakronować, jak się chce. Czyli jak chcielibyśmy atakować guzikami L i R, a zamiast tutaj guzikami A i B, to można to po prostu zrobić. Tak? Więc jeżeli ktoś na przykład, bo niektóre postacie mają takie ataki, które można po prostu chargeować, tak, im dłużej przystrzymujesz, tym później uderzy bardziej, to, żeby na przykład nie robić to kciukiem, to na przykład możesz sobie skakać przy pomocy guzika, guzika używając palca wskazującego. Tak? Jest tu naprawdę wzięte to pod, konie, pod kątem użytkownika. Tak? No jest to gra, która jest po prostu grana na tur turniejach. Tak? Ale jeżeli ktoś nie wie w ogóle o czym jest ta gra, dawno, dawno temu twórca właśnie od Nintendo, Masahiro Sakurai, pomyślał nad grą, która będzie innym rodzajem bijatyki. Żeby było po prostu nie, że atakujesz i zjedziesz komu życie i wygrywasz, tylko żeby wszyscy skumulowali obrażenia jak obrywają i jeżeli ma więcej obrażeń, po ataku wylatujesz z mapy. Tak? Także można mieć obrażeń nawet o tam 100, 200, 300% i nadal być na mapie, tak? dopóki ktoś nie uderzy cię takim atakiem, który cię wylatuje, wylatuje z mapy. Tak? Jest to no, troszeczkę inny sposób właśnie bijatyk, tak? Ktoś to kiedyś określił jako king of the hill, że właśnie taki krył góry, że po prostu trzeba cały czas być na środku i wszystkich spychać na lewo, prawo, żeby wygrać. Tak? Trochę się to sprawdza. Tak? No, wymaga to przyzwyczajenia się do tego. No, na początku miałem duże opory. Tak? Kiedyś próbowałem odpalić poprzednią część, która była na Wii, czyli Smash Bros. Brawl i Odbiłem się od tego kompletnie, bo próbuję grania jako Mario, jako jedyną postać, którą tam znałem, no nie, nie weszło, tak? tutaj dali 50 parę postaci, z czego już większość rozpoznaje, bo więcej tam w gier Nintendo wsiąkłem, plus gry, postacie z gier poza Nintendo, tak? No jest to jedyna gra na rynku, gdzie można grać jako Cloud z Final Fantasy, walczyć z Pikachu, walczyć z Sonikiem, na mapie, gdzie z tyłu biega Metal Gear Rex, tak? no nie ma to kompletnie sensu, to co powiedziałem, ale jednak <śmiech> trzymam to w rękach, tak? Naprawdę nie, nie to chyba. no wstawiono 50 postaci, tak? Więc jest w czym wybrać, tak? Jeżeli ktoś na na przykład grał kiedyś w Castlevanie, te pierwsze części, o, jak odpali Simona Belmonta, to dokładnie grasz tak, jak się wydawało. Tak? Ja ja może, to, może ta gra właśnie ma to na celu, nie? że właśnie takie partie robisz, przychodzą ci ludzie z różnych światów, z różnych, wiecie, kultur, które grali, gr growych kultur, że tak powiem, no i wiesz, i Rafał siada, patrzy o snajku. to biorę Snake'a, wiesz, Krystian no i patrzy będę też będę cały postać. wieczór grał snake'em swoją, nie? tam no. kombos pewnie jest odzerowany jeden do jednego i, i tyle, I mi to wystarczy, będzie i no. inny odpali Castelwanię, będzie miał swoją postać, ta. nie? I, i, I, i przez taki jeszcze Masz pół godziny, prostu... wiesz, będziesz maszował guziki, będziesz miał frajdę, dopiero potem zaczniesz kumać. No, ja pamiętam właśnie za gównia, że jak w Smash'a graliśmy, to właśnie na tym polegało, wiesz, tam większość postaci ze świata Nintendo aż tak nie kojarzyliśmy, ale było, wiesz, na przykład Mr. Glover, nie, to ta rękawica od tej piłki z Nintendo 64 i się brało to i się tym grało, nie? Każdy chciał brać Luigi, każdy chciał brać Mario, bo to były znane postacie i się napierdzielaliście. A teraz tu jest 90, ile? 95 postaci, tak? Czy ileś? Nie, nie, nie, 50 jest. 50, 50 56, no postaci jest to, to, to no wiesz, ale masakra nie dłużej siedzisz w menu wyboru postaci niż gra Snake. Snake jest niesamowity, rzucać granatami w Pokemony to jest najlepsze uczucie jakie istnieje tak? większość ataków Snake'a normalnych to jest kopanie z buta komuś w twarz a guzik specjalny to w zależności albo rzucasz granatami, albo stawiasz miny rzucasz yy, do góry na przykład odlatując takim dronem, bo on, każda postać musi mieć jakiś sposób, żeby lecieć do góry, więc Snake się trzyma drona, a możesz rzucać jeszcze, tak jak to w każdym Metal Gearze było, yy, wyrzutnia rakiet sterowanym, tak, że stoisz w gdzieś w dronie i celujesz po całym mapie na naparzasz, bo tam na przykład chcesz od tyłu uderzyć. No jest to niesamowita postać, tak? Jego ostateczny atak, gdzie przysywa Missile Strike i po prostu naparza rakietami w całą mapę, tak? No więc to jeżeli ktoś zna postacie, bo spojrzy na tą całą ścianę, gdzie postaci jest pełno, tak, i widzi na samym środku Sonika, no to chce zagrać Sonikiem, tak? Jeżeli ktoś poznaje, bo nawet ktoś starszy, tak? Bo nawet jest tu Pacman, tak? który jest postacią dość absurdalną. tak? Jest tu naprawdę sporo tego. A, właśnie, to, ale... a powiedz mi no, że tutaj ci przerwę to no. super czytanie z kartki, żeby nie było tak łatwo. nie? <laughs> powiedz mi tak, e, czujesz jakieś, jakieś postacie, które są przesadzone? Takie wiesz, wiesz o co mi chodzi, nie? że wybierając tą postać masz gwarantowaną wygraną. Nie? Czy, czy, czy masz właśnie jakieś postacie w tym stylu? Powiem Ci, że trochę tak, bo dużo jest postaci, że na prędkość szybko skaczą, dużo mogą skakać do góry i latać, ale za to mało zadają. A jest postać np. Ganendorfa z Zeldy, który jest bardzo powolną postacią, nisko skacze, ale jak uderzy raz z miecia to wszyscy wylatują z mapy. Tak? Więc przeciwko niemu jakbyś grał snake'iem i strzelał w niego z rakietami, no to on do Ciebie po prostu nie zdąży dojść. Tak? Chyba, że będziesz jakiś, jesteś dobry właśnie w kontrowaniu i właśnie w obronie. Tak? Jest to naprawdę fajnie rozwiązane pod tym kątem, że jest to gra też dedykowana na turnieje, tak? więc niektóre postacie są szybsze, niektóre wolniejsze, niektóre uderzają mocniej, niektóre słabiej. Tak? No to może Czy być też trochę sprowadza... takiej techniki, że, że zasadniczo kto pierwszy wybiera postać, bo pewnie dwie osoby naraz wybierają, tak? to ten kto wybiera kto... pierwszy to się na, na strzała wystawia, że, że ja mam sposób na tą postać. Jeżeli ktoś dużo grał w grę, to tak, jak najbardziej, bo strategie potem, jak te, żeby się na przykład czaić na rogu mapy, żeby kogoś skusić, żeby podszedł do ciebie, żeby tam wyskoczyć na niego i wyrzucić go z mapy, bo to wtedy się właśnie nabija te punkty, że się wygrywa, jak ktoś wypadnie z planszy. Są takie różne właśnie pomysły, tak? No, trzeba po prostu znać te postacie, wiecie, jakie kontrolować się. już tu wszystkie, bo tam z tego co się orientuje, to wszystkie. w tej części są one zablokowane na początku. Nie można od razu wpaść no to... w te wir 56 i. Ma Masz na początku osiem postaci, tak? Tam Tych podstawowych, które były w pierwszym, yy, pierwszym Smashu, który był jeszcze chyba na, na Super Nintendo czy na Nintendo 64. Yy, I po prostu grając w grę, raz na jakiś czas, jak wychodzisz do menu, pojawia się nu Challenger, że ktoś cię atakuje, i musisz pokonać tą postać, i wtedy ją odblokowujesz, tak? I możesz nią grać. Albo drugi sposób odblokowywania, dali tutaj kampanię. Kto wsadza kampanię w bijatyce na 25 godzin, to ja nie wiem, ale naprawdę, jeżeli ktoś w bijatyki gra, żeby grać samemu, jest tutaj bardzo dużo rzeczy, które można samemu zrobić. Jest nie, cała no, mapa, na których jest pełno walk. No nie gada, bo teraz w większości bijatykach masz fabułę. Ty, no w Już najnowszym wie... tekenie masz fabułę na 25 minut, tak, i całą grę I... kończysz. Nie, no, ale w Injustice mieliśmy w jedynce i w dwójce, teraz ostatnio, czekaj, w co gram? a w Soul Calibura gram też masz fabułę, chociaż tam zawsze była fabuła, e, w wielbiatykach masz fabułę, nie wiem czy w Głupi Mortal Kombat nie było fabuły. Ale w Smash Bros była. chyba to jest pierwsza część, w której jest fabuła, tak? Z tego to rozumiem, jak mówicie. W Brawl była też też fabuła, że były takie <grym> do to ja, kurwa. Ale tutaj Damian, ale naprawdę Tutaj, tutaj nie, ja słyszałem, że, że, że w ogóle te walki, które są w fabule, one też y, są trochę inaczej poprowadzone niż standardowe byś wybrał dwie postacie z, z walki jakąś arenę, tylko że tam są jakieś y, miksy umiejętności i jakieś, jakieś coś tego typu rzeczy. Dobrze kojarzę? I tu właśnie cała kwestia tej fabuły pojawia się w ten sposób, że niby wielki, zły tam Galel, czyli takie anielska postać złapała wszystkie postacie i tworzy ich kopie i te kopie są napędzane przez tak jakby duchy, które są te duchy, reprezentują postacie właśnie z serii gier. Tak? Że na przykład walczysz z Mario, który jest tam przez jakiegoś ducha, na przykład bohatera z innej gry napędzany i musisz go pokonać, żeby na przykład tego ducha odblokować. Tak? I duchów jest łącznie chyba tutaj ponad 1300, więc... Jest co, jest co odblokowywać. Tych Walk jest naprawdę dużo do odblokowania. Głównie ta właśnie kampania się sprowadza do tego, że koło 600 walk trzeba wygrać, żeby, żeby przejść całą kampanię. Tak? I to jeszcze zanim ci się odblokuje druga i trzecia mapa. Tak? No Ale zakładając, naprawdę... zakładając, że to jest gierka z jednej strony typowo multi, ale z drugiej mówimy o konsoli, która nie ma cały czas dostępu do internetu, bo ją zabierasz do, do autobusu czy coś w ten design, no to chyba logiczne jest, że właśnie tryb single playera musi być rozdmuchany, żeby, żeby tam faktycznie coś odpalić na 2-3 minuty, kiedy tam w międzyczasie stoisz w kolejce, nie? Tak, większość walk można w minutę, dwie właśnie skończyć, więc każdego dnia jak odpalasz, masz wrażenie, że pchasz to po prostu wszystko do przodu, tak? No ale multi dużo tutaj właśnie zyskuje w samym faktu, że możesz konsolę zabrać z sobą, możesz rozłożyć to na tym stędzie, który jest konsoli i dać komuś drugiego pada i możecie sobie na przykład spędzić 2-3 minuty tłukąc się między sobą. No tak. I co, tak w, w autobusie randomowych ludzi dawałeś im pady i chodź, wybierz co, kogo tam znasz i zapierdalałeś. Chcia, chciałem, chciałem zabrać do pracy i grać na przerwach, ale Boję się zabierać konsolę do, do autobusu, mam wrażenie, że ją kiedyś zostawię i będzie, będzie po, po konsoli, także obawa jest, ale jeżeli zabrać do pracy i pograć na przykład na przerwie, jest to na przykład jakieś rozwiązanie. Tak? Dobra, ale powiedzmy, jak bardzo trzeba być popierdolonym, żeby na tych małych pizdrykach grać w Smash Bros., gdzie tam naprawdę jest dużo guzików potrzebnych, a te dwa z góry, no to, to wiesz jak one są wciskane, nie? D grałeś w ten Powiem sposób? Ci, czy, czy, czy tylko na grałem we, ws we wszystkie sposoby. tak? Te dwa guziki u góry są tylko do, jeden jest do obrony, a jeden jest do łapania. tak? Czyli mm -hmm. Guziki, które ja akurat najmniej używam, bo głównie pokonuję przeciwników, że jak największą głównie ofensywa. Tak? No, może dlatego nie jestem aż tak dobry w tą grę. Kupiłem akurat w wersji kolekcjonerskiej, więc dostałem tego pada od Gamecube'a i przejściówkę, którą się podłącza do konsoli. Gdyż wszyscy gracze, tacy, którzy grają na turniejach twierdzą, że pada do GameCube'a właśnie przy Smash jest najlepszy. On Czyli został dodatkowo... ogólnie pad od Gamecube jest najlepszy w historii padów. Nie? No tutaj się nie kłóci. No. Dlatego wychodziła przejściówka i do Wii'u można było podłączać, a Wii miało w ogóle wejście na te pady. Także wszyscy, którzy zawsze jak wychodzi nowy Smash, to wychodzą nowe pady od Gamecube. Yy, powiem Ci, że na, na padzie od GameCube grało się naprawdę bardzo wygodnie. Posiadam Pro kontroler na którym powiem Ci chyba, że najwygodniej mi się grało, bo on najbardziej przypomina pada od Xboxa 360, no, więc ale jeżeli Nawet ktoś w sumie to chcia... on jest bardziej wygodniejszy od tego pada, wiesz, bo on jest mniejszy, tak jak trzymałem, to jakby Xboxy miały takie pady jako te Pro kontroler, to bym był zadowolony, nie? No, nie, no naprawdę, na pro kontrolerach wszędzie gra, najwięcej gram oczywiście w pozycji konsoli przenośnej, gdyż mogę po prostu grać z łóżka nie ruszając się, co jest największą zaletą Switcha i też odpaliłem grając jedynie właśnie przy pomocy tego małego kontrolera przeszedłem z trzy razy tak zwany Classic Mode Różnymi bohaterami, bo jest tam bardzo dużo rzeczy do blokowania. Każdą postacią ma własny tam taki, jakby turniej, właśnie walk do pokonania z bosem na końcu. I każdą postacią, jak się coś przechodzi, odblokowuje się kolejne tam właśnie rzeczy, kolejne tam duchy do użytkowania i kolejne monety, za które kupuje się różne gadżety. I da się na tym małym padzie naprawdę też wygodnie grać. Ale mały pad goły, czy z tą szynką, która tam zwiększa te elki? Próbowałem i z tą szynką i bez. Bez tej szynki gra się też jak najbardziej wygodnie. A z tą szynką no troszeczkę lepiej, bo jednak te guziki do właśnie do obrony i do łapania przeciwnika są bardziej wystające, więc łatwiej jest za to złapać. Tak. No dobra, to, to przejdźmy do online teraz, bo to jest też chyba jeden z ważniejszych aspektów tej gry. nie? Na początku online działał słabo, ciężko się było połączyć z serwerami, po, po jednym dniu to puściło. Jak na razie nie udało mi się żadnej warki online wygrać. Jest tam ranking, więc każdy ma swoją po prostu rangę. Słyszałem na internecie, że słabo to działa. Ja miałem wrażenie, że zawsze łączy mnie z ludźmi, którzy są no, bardziej doświadczeni w tym. tak? Mimo, że właśnie zaczynałem tam z rangi 0, tam nie wskakiwałem za bardzo do góry. Trochę ta ranga podskakuje, jak się przechodzi kampanię, bo tam niby ci nawija punkty, że wiesz jak się gra, ale więc pospadałem z tej rangi do dołu. Działa to jak najbardziej dobrze. Jest tam Można grać jeden na jeden, plus tam właśnie dodatkowe właśnie walki na arenie ale no działa to, działa to jak najbardziej, więc cały problem jest tylko, że to się łączy jedynie po Wi-Fi, tak? Jeżeli ktoś ma możliwość podłączenia tego adaptera, który robi z podłączenia po kablu na USB, żeby to podłączyć do konsoli, ten cały adapter, no to wtedy jakość tego będzie lepsza, tak? Ja grałem po Wi-Fi, siedzę zaraz obok modemu, więc nie miałem większych problemów, tak? Ale nie co, ma jakichś Większość pierdolu się dostaje chyba, nie, bo jak online się gra, to, to raczej tam wchodzą ludzie, którzy wiedzą, o co chodzi i to nie piesza ich walka była. Tak, się tak sobie wyobrażam, nie? jeżeli ktoś gra online, to tylko po to, żeby właśnie wchodzić na rangę do góry. Więc raczej tam grają ludzie, którzy coś wiedzą. Raz na jakiś czas trafi się ktoś słabszy, który na przykład tak jak ja, właśnie wchodzi, żeby to posprawdzać. Ale jeżeli ktoś już typowo jest nastawiony na online, no to już będzie raczej kto dobry. U mnie Ale bardziej tam, właśnie Tam Tamta mechanika walki jest dosyć prosta, tak? Jest dość prosta. Tak. Czy znaczy ona jest prosta? To ja, ona jest skillowa, ja nie ogarniam i właśnie skillowa. Tam masz też takie te rzeczy, z tego co ja pamiętam, bo, bo w tego najnowszego nie grałem, ale w poprzednio jak się grało to tam też masz takie rzeczy jak, jak po prostu na przykład wyprowadzanie ciosów pomiędzy klatki animacji. Tam to, to jest to jest, wiesz, to jest łatwa gra, w którą łatwo się wchodzi, ale bardzo trudno masteruje. Nie? Są no ludzie, bo... którzy obsesywnie w to wchodzą i dosłownie nie widzą postaci, tylko widzą hitboxy i wiedzą w którym momencie zaatakować, żeby po prostu z postacią się połączyło. Tak? No jest to właśnie... dużo do masterowania zastanawiam się czemu gra z prostą mechaniką walki ma być tak mocno turniejowa i właśnie to, to jest dla mnie ciekawostką najbardziej bo tam masz taką mechanikę jak papier kamień nożyczce tak? w, w takim sensie każda postać ma swoje fajne, fajne rzeczy przeciwko innym typom atakom ale też jest na inne nastawiona ataki to jest, tak jak pamiętam z poprzednich części czy tutaj się coś zmieniło czy nadal to tak jest no, jak najbardziej. tak Są postacie, które są lepsze na odległość, są postacie, które są lepsze właśnie kontaktowo. Tak? Jeżeli ktoś gra jako Kirby, który nie ma żadnego ataku na odległość, tylko właśnie wszystko na blisko, ale za to może na przykład bardzo dużo skoków, bo potrafi latać. tak. Więc nawet jeżeli jest wyrzucony z mapy, możesz wrócić. Ale nie masz jakiegoś takiego ataku, który byłby na odległość. tak. Więc jeżeli jesteś przeciwko na przykład Foxowi, który główny jego atak to jest po prostu strzelanie przez całą mapę, no musisz cały czas do przeciwnika biec. tak. Więc różne strategie się wywołają przeciwko komu grasz, inaczej będziesz właśnie reagował. Czy możesz sobie pozwolić na to, że będziesz na końcu mapy i będziesz po prostu z daleka przeciwnika atakował, czy biegniesz do niego jak najbliżej, bo nie możesz sobie na to pozwolić, bo on cię po prostu zniszczy. Tak? Jest to skontrowane całkiem w sympatyczny właśnie sposób. Tak? No, z tego powodu tych postaci jest właśnie 50. Tak? A graficznie, jak się prezentuje gra? I Switch, mocniejsza konsola, co poszło, poszło parę w grafikę, czy bardziej w technikę, żeby to chodziło płynnie i bez, bez yy, przecieńczanych? No Sześć, bo to skill to musi płynnie chodzić, nie? Nawet jak jest 4-5 postaci na ekranie, 60 klatek, na telewizorze w Full HD, w konsoli, w HD bez bezproblemowo wszystko, bez zająknięcia. Nie miałem ani jednego problemu, żeby na przykład coś straciło klatki albo coś na przykład się spowolniło gra jest dopracowana niesamowicie. No to jest ta jakość Nintendo. Tak? Oni na tych swoich tytułach, jak najbardziej, które są promowane typowo przez ich studia, zrobione, czyli wszystko, co tam jest od Mario czy od Zeldy, to raczej musi być dopracowane, no bo to trzeba czymś się po prostu pokazać, żeby tą konsolę kupić. Tak? Więc jest tutaj wszystko zrobione idealnie. Tak? Nie, nie mogę powiedzieć cokolwiek pod stroną graficz graficzną. Nawet gra brzmi niesamowicie. Jest tu dosłownie 750 plików muzycznych z różnych Gier. Niektóre klasyczne, niektóre zremiksowane, dużo jest do odblokowania. Kiedyś z rana przed pracą chciałem sobie odpalić, żeby sobie kilka tam meczy pograć, żeby przepchnąć do przodu, ale weszłem tutaj tą właśnie kolekcję dźwięków, jak zacząłem odpalać muzyki, które znam w nowych aranżacjach, to przez pół godziny nic, tylko słuchałem po prostu muzyki, jak tutaj zrobili, tak? czy to właśnie z Castlevanic, czy z Megamana, czy nawet z Metal Gear Solid. Tak? No jest to też naprawdę niesamowite no siedzisz, grasz przeciwko Snakeowi a w tle leci ci po prostu zremiksowany Snake Eaters z trzeciego Metal Gear'a no, jest to naprawdę fajnie zrobione i pod względem graficznym faktem dźwiękowym ja jeszcze czytałem, że ten tytuł jest bardzo nieprzyjazny dla nowych graczy który, którzy kompletnie nie miały nie mieli styczności z tą grą że wchodzisz i tam na dobrą sprawę nie wiesz jak robić te specjale. Nie wiesz, jak ogarniasz te postacie, czy tak jest? Eee... Jest. Jest, Jest, jak najbardziej. Dlatego w poprzednim odcinku mówiłem, że odbiłem się troszeczkę od tej gry. Wymagało to dużej nauki. Tak? Mimo, że to się sprowadza do najprostszego, że masz guzik do atakowania, guzik do specjalii i czy stoisz w miejscu i używasz naciskasz te guziki, to masz inny atak, czy naciskasz do przodu, masz inny atak, na dół inny atak, do góry i z rozpędu też masz inny atak. Tak? Jest to troszeczkę do doprecyzowania się, ale jeżeli się z czasem poznaje postać, staje się to łatwiejsze. I teraz na przykład, jeżeli grałem jedną postacią, do przechodzenia właśnie tam tej kampanii, takiej tego classic Mo gdzie tam masz po prostu ten rząd paru meczy, żeby każdą postacią coś odblokować. Każdą nową postacią jak gram już mogę się czegoś spodziewać, że po prostu atakując do przodu będzie atak do przodu. Czasami właśnie w tych specjalach tylko są e, czasami dziwne rozwiązania. Na przykład atakując do dołu niektórymi postaci jest po prostu kontra, że przygotowujesz się na atak, że jesteś w trybie obronnym, że jak coś się zaatakujesz to atakujesz jego. Tak? Gdzie na przykład inną postacią jakbyś zrobił do dołu i specjal to byś miał na przykład atak do dołu. No jest to naprawdę do, do nauczenia. Na początku ktoś może mieć problem, tak? bo dałbym ci pada do ręki, naciskałbyś te guziki i nie wiedziałbyś, co się działo, tak? bo wybrałeś sobie Mario i dlaczego on tam na przykład ładuje jakąś pompkę z wodą, a nie atakuje na przykład, tak? No bo specjal do dołu, to Mario ładuje sobie pompkę z wodą i nie atakuje w ogóle. Jeśli zastanawiasz, co się kurwa dzieje, nie? No a co chodzi o to, że inna ładuje ten atak, to potem tą pompką atakujesz wodą i tam spychasz kogoś z mapy, tak? Mimo, że ten atak nic nie zadaje, jest chyba najgorszy, w jaki, jaki istnieje, tak? Poza tym, że każda postać właśnie ma inne takie, jak na przykład najwięcej grałem jako Kirby, bo jest to moja od Nintendo najlepsza, najbardziej ulubiona postać, jako że pierwszą moją grą od Nintendo był Kirby na, właśnie na Game Boya, którego wycyganiłem kiedyś od kumpla, kupiłem od niego za 7 dyg, jak miałem 8 lat i on ma cały ten patent jak to Kirby, że pochłania postać i kopiuje jej atak, tak? więc większość ataków można było jako Kirby spróbować, bo on przebiera się za inną postać i atakuje w taki specjalny sposób, co jest dość śmieszne. Tak? Ale większość tych bohaterów, no, jeżeli weźmiesz nową postać, no, na samym początku próbujesz, co się stanie, jak naciśniesz na dół, co się stanie, jak naciśniesz do góry, co się stanie, jak no, na no, no, no, tak, Więc jest to do, do nauczenia. Fajną postacią jest na przykład Cloud z Final Fantasy VII, który pod sw przy swojej nazwie ma taki licznik, Limit Break, tak jak miał w gierce, że tam wtedy atakuje mocniej. Tak? Z każdym atakiem ten licznik się ładuje i na przykład masz też specjala właśnie do dołu, gdzie ten, on tam stoi i ładuje ten licznik, bo wtedy, jak na przykład zaatakujesz mając to, to tam zadajesz większe obrażenia. Tak? Więc ka podobnie każdą postacią, ale jednak każda ma coś, coś swojego. No dobra, ale teraz tak, bo teraz yy, dojdzie nam po prostu no, milion słuchaczy od Nintendo, ale żeby zachować równowagę, to co cię wkurwia w tej grze po prostu? Żeby się odbili i wrócili tam, gdzie byli. <słuch> co... Jeżeli ktoś nie lubi bijatych, się odbije, tak? Bo jeżeli ktoś gra dlatego, żeby była fabuła, chce, żeby była mu opowiedziana jakaś historia, no nie ma tego tutaj, tak? To jest troszeczkę jak Mario Party, jest to gra e, na imprezy, tak? Jeżeli ktoś chce samemu... No, ale, postwierdzić... ale zobacz. E, e, sorry, że ci przerwę. Niby gra na imprezy, tak? Proste sterowanie, a jednak trzeba trochę pograć, żeby, żeby ogarnąć w jakiś tam sposób, więc to mi się po prostu... Mm, ty, nie pasuje bo, mi to po prostu, określił... bo proste prostą, poczekaj, nie, nie, nie, prostą biatyką. powiem Ci szczerze, powiem Ci szczerze mm -hmm. a gram w te biatyki. bardzo prostą biatyką jest Soul Calibur wchodzisz w to i naprawdę rozpieprzasz i bierzesz sobie Mitsurugi, który jest banalny i napieprzasz jak pojebany i wierz mi, że będzie Ci szło zajebiście i nawet, nawet możesz się wkręcić i ja wiem, że to jest proste a jeżeli ja tutaj czuję że, czy, czytam, że właśnie nie jest to za bardzo tytuł przystępny dla nowych graczy, więc jeżeli on, on ma być imprezowy, ja rozumiem, że tam jest jakaś tam frajda, tylko mam wrażenie, że ta frajda jest tak, nie wiem, powiedzmy w 60%. Ale Krystian, ty musisz jedną rzecz wziąć pod uwagę, bo to jest bijatyka, w której nie chodzi, żeby pasek przeciwnika zniszczyć do zera, bo tego paska nie ma po prostu. Tu jedyna opcja na wygraną to jest po prostu wyrzucić ciebie za mapę, tak? I domyślam się, że A. gdybyśmy sobie w czwórkę usiedli, otworzyli piwka, włączyli sobie Smash Brosa, to byśmy śmiechu sikali, jak za piątym czy szóstym razem, nie wiem, Rafał byłby za, na końcu mapy, ale Snake się podciągnął do góry, wiesz, jeszcze jakiś atak zrobił. Bardziej chodzi o fan, nie? Ale wiem jedno, że jak wy byście poszli sobie już do domu, na jebani na kacu i ja bym przysiadł i bym parę e, ruchów i ciosów opanował i przy następnej okazji byście wpadli do mnie, to ja bym was łoił po prostu jak dzieci, tak? Więc to jest ta różnica, że to jest grana impreza, ale ona też jest skillowa, więc no... Jak mam o co chodzi w tym, nie? jest proste no. do zaczęcia, ale ciężkie do zmasterowania, bo jest kilka takich ruchów, które trzeba na przykład idealnie mieć wyczucie czasu, kiedy zaatakować, żeby przeciwnika no czasami nawet jednym atakiem da się wyrzucić z mapy. Jako Kirby masz taką, taki atak, że taki młotek ładujesz, on tam potem zaczyna płonąć i w tym momencie jak uderzysz kogoś, to on tam leci jak najdalej, żeby go właśnie z tej wyrzucić mapy. Tak? Ale jak jeżeli zaczynając grę byś po prostu skakał i atakował do przodu, też sobie poradzisz. Tak? Tylko, że przeciwko komuś, kto wie jak w to grać, to jak zawsze w każdej biatyce no, no cię pokona. Tak? Ale myślę, że każdy można by temu dać szansę, żeby spróbować. Jest to inaczej, inna biatyka niż wszystkie tego normalne typu, bo nie ma chyba na rynku takiej gry, która by była bardziej właśnie nastawiona na to, żeby skakać też właśnie górę i dołu. Tak? W większości biatyk to jest po prostu Ataki, tak, żeby tam i, i obrony, i jak najbardziej. Odstęp od przeciwnika to masz tam koło dwóch metrów, a tutaj możesz być po prostu na drugim końcu mapy i atakować też nadal kogoś. Tak. Jest, to takie... Jest to na pewno inna gra. tak? Nie zdziwiłbym się, że ludzie się od tego odbijają. To trzeba naprawdę polubić. Tak. Mi, mi to trochę zajęło, ale już tam po tych 10 godzinach, no już mo mogę powiedzieć, że każdą postacią, nawet jeżeli nią nie grałem, to bym sobie też poradził. Tak. Do nauczenia. Mhm. No dobra. Eee, spoko. Jestem przekonany Zapom i tak nigdy nie zrobię. Zapomniałem. Eee, <śmiech> jestem. Za jestem zapo eee, zapomniałem w ogóle, że tam jest ten. Eee, znaczy, Przepraszam, sorry, ja muszę zadać jedną. Nie, nie, nie ma paska życia. No no, nie ma paska życia, bo chodzi o to, żeby cię spierdolić z góry. No, nie nie no ogarnąłeś no na to, początku. To, to, to, to, dobra, większe nie, obrażenia wiem, oznacza, że cię bardziej odrzucają. No to też ci od razu powiem. Pytanie jest, jest inne. Procentowo jest pokazane. Pytanie jest inne. Mamy. Pff. Dziesięciu, załóżmy, posiadaczy Switcha, zakładam, że na dziesięciu, to dziesięciu kupi tą grę, albo dziewięciu kupi tą grę, a dziesiąty nie będzie grał w biatyki. Yy, skoro więc już o tym gadamy, a oni już tą grę i tak mają i słuchają po prostu sobie dziesiątej recenzji, wiesz, yy, grając właśnie w Smasha i się tam masturbując do tego, to... Znaczy nie, tą pompką od Mario pompują. Tą pom pompką, oh, yeah. pompkę, pompują pompkę wody. To pytanie inne jest. Czy... To jest kolejna gra po na przykład Zeldzie i jakichś tam, nie wiem, Mario Kartach, czy co tam jeszcze jest dobrego na tą grę, załóżmy, nie wiem, yy, gra numer 3, kurde 5, a może wreszcie 10, która tworzy jakąś listę gier na Switcha, które mogą przekonać do tej konsoli. Nie no powiem Ci, 5 milionów sztuk się kupiło, sprzedało w te 3 dni, więc ludzie naprawdę czekali na ten tytuł. No ja wiem, że czekali, no, tak... ale 5 milionów się sprzedało do już istniejących konsol. Mi chodzi o kwestie, no, wiesz, macie. tak jak ja załóżmy mam teraz do wydania hajs, myślę, czy nie wydać go na Xboxa. Yy... Wiesz o co chodzi, no czy my tym tytułem jesteśmy Moim w stanie sprzedać nie, nie konsolę? Moim zdaniem nie jest to system. Czy, czy, czy ty nie w sklepie, jest to system, w sklepie ale... będąc jesteś w stanie sprzedać tym tytułem tą konsolę? powiem Ci, że tym tytułem sprzedać jeżeli nie jesteś już nastawiony na Smash'a, raczej nie. Byłoby to troszeczkę pokroju Mario Party, że kupujesz to grę jako przy okazji. Tak? Kupujesz, bo chcesz sobie zagrać w Zelda albo następną część Xenosagi, czy tego Xenoblade'a i przy okazji patrzysz, że jest ten tytuł, o nim wszyscy mówili, więc żeby pograć też w multi to kupić. tak? Że poza tymi właśnie grami single trzeba by było mieć jakąś grę, że jeżeli ktoś by chciał i z Tobą pograć, to żeby też coś było. Tak? Czyli, więc jest to ci, naprawdę co mają fajna Nintendo biologia. to już mają tą greci co nie mają to i tak dzięki tej że tej gry konsoli nie kupią zamykamy temat fajnie było pogadać można to powiedzieć właśnie podsumować w ten sposób jest to tytuł który kupujemy właśnie jak sprzedawca proponuje może jeszcze jakąś grę, to to by była właśnie ta gra no okej, okay, no żeby, żeby główna... pakiet startowy nie. mieć to to spoko no to ja rozumiem nie? chociaż chociaż ja, ja myślę że faktycznie na imprezach w cztery osoby może być ogień nie w jakiej bijatyce możesz w cztery osoby naraz pograć, tak? Więc Cztery dorosłych facetów siedzi na, na kanapie i drą się na siebie, bo... Nie, no, może, do już, już teraz cichusko, The cichutko... Dead or 2 nie, na gaście, dobra, pierwszy. Na PlayStation 4 i Xboxie jest taka gra, która się nazywa Gang Beasts. Rewelacja. A, wiem, widziałem, widziałem. Ale poza tym... I cisza no to już ci no, w komentarzach ty... napiszą ile tych gier jest pewnie tak, pewnie tak, zniszczą mnie, że się nie znam w tak. ogóle człowieku, zejdź z komputera kup konsolę nową ja, czyli, poza ja ci powiem że szczerze, że ja cię podziwiam nie, bo, bo no, fani Nintendo to jest specyficzna grupa ludzi i jestem tak. ciekaw odzewu na ten odcinek także no, będę śledzić Okej. Okay. Eee, to ty śledź A, czyli, czyli e, jaką ocenę byś dał dziewiątka jest zasłużona dziewiątka yes, jest zasłużona, yes, wszystko jest co mówią na, naprawdę dopracowana jest ta gra okej okay. no dobra, dobra. słuchajcie, więc jak słyszycie Damian opowiedział nam o Super Smash Bros. Ultimate więc myślę że jak najbardziej poleca. więc myślę, że możemy sobie przejść dalej i powiedzieć o jakichś innych grach no to Tomek no to powiedzmy, powiedzmy o naszych przeżyciach w tą grę ja już mam ją trochę dłużej niż ty, no ale, ale jak już nie miałem okazji, o Mówisz o Star Treku. W Star Treka nie, gra. Nie, nie mówię o Star Treku. Uspokój no, <laughs> się z tym Star Trekiem. Jeszcze ją jeszcze zagram powiem, tak, ja powiem Ci tak, za te pięć dych, co zapłaciłem z tą grę, to w, w lutym stawiasz kurwa i bo po prostu A, nie przyzwy, bierdo, no, dupę ci tą bo Ja, wsadzę, kurwa, ja dlatego, zapłaciłem za nią 20. W dlatego właśnie kupuję Zapo... gry w pudełku, jak mnie namawiasz, żeby potem kurwa ci ją wetknąć. <grym> za, zapłaciłem <grym> za nią 20 funtów. I jeszcze chętnie za nią z nią pogram. Dajcie jej szansę. Boże, Ale, słuchajcie, no w Star Treku widzieliśmy i zrobiliśmy już wszystko, tak? Tam nie ma No nic jak, no, co do... my jedną misję i to jeszcze jak samouczek przyszliśmy? No kurcze. Nie, na pewno, na, pewno, na pewno tam jest więcej, ale wiecie co? Jak nie mogę się oprzeć wrażenia, musimy na chwilę do tego wsiąść jeżeli oglądaliście Black Mirror to tam jest jeden odcinek o takim smutnym yes, gościu, yes, który się yes. mega kurde jara po prostu tym ichniejszym Star Trekiem ja nie mogę się oprzeć, że ta gra jest właśnie napisana przez takiego tak, typa tylko kurwa, że my co? się nie jaraliśmy nie? tylko tym my się tym nie klimat. jaraliśmy, ale to jest po prostu coś takiego, nie, ja żeby to odpalić i napierdalać tymi przyciskami tymi ty, kurwa tablecikami i ty zobacz, jeszcze wiesz kurwa ubrać kombinezon jakiś kurwa wiesz, piżamy, wiesz, bez spodni kurwa siedzę w tym tak. kubraczku, wiesz, mnie tam pije. I, I wiesz, i widzę, Krystian, teraz proszę nastawić moc na trzy, czwarte, bo będziemy napierdalać wiesz, warpa, nie? I, i kurde. Ale chyba ta gra jest nastawiona na role-playing, nie? Bo, bo zasady i, i ogólnie sama gra jest prosta i może być fajna. W sensie ty latasz statkiem, ty obsługujesz, kurwa, te wszystkie guziczki i przyciski, znaczy, które fakt, się dziwi, Faktem świecą. jest, że yy, pomimo, że ona jest na czterech graczy, to, to moim zdaniem w nasz układ trzech graczy jest idealny, bo, bo wtedy ty jako kapitan yy, wykonujesz jakieś te funkcje z tego trzeciego miejsca jeszcze sterującego yy, i my też, jeżeli się znudzimy, możemy się po Przesiadać i to jest chyba największy plus tego. No w sumie nie? W racja, sytuacji. no bo w czwórkę to byś był, wiesz, przywiązany do tego krzesła Dokładnie. i koniec. Nie? A jako kapitan, na przykład, ja wybrałem tą funkcję, bo myślałem, że naprawdę będzie coś do roboty, ale tak naprawdę ja po prostu przeklikałem panele, tu mi podzielił jaką mam misję zrobić, tą misję wam przekazałem i tyle, i siedziałem i patrzałem, co wy robicie, jak, jak wiesz, jak, jak Rafał leci, jak Krysem rozpierdala nam prawie cały statek, bo zapomniał się odsunąć Rafał od tego, no, no, no jest w tym zamysł, jest w tym pomysł, ale trzeba to chcieć, ten klimat, no a ja Trek... Czy jest to gra dla flegmatyków? <grych> dla ludzi powolnych? Właśnie takiego no, miałem jednego, tam nie, nie jednego się, człowieka. Ja tam się nie to, dzieje akcja tak wolno, bo bo to chodzi o to, żeby była synchronizacja, nie, bo powiedzmy yy, mhm. odpalasz warpa, mamy tam wiesz 10 sekund na to, żeby wycelować i, i kurs ustawić i strzelić tego warpa. Dolatujesz momentalnie na miejsce i, i zaczynają ci atakować, więc yy, szybko powiedzmy Krystian musi przestawić yy, moc na yy, osłony i zostawić mi trochę mocy na silniki, żeby manewrować, nie? a w międzyczasie jeszcze ktoś musi strzelać i i wtedy Tomek zajmuje miejsce powiedzmy do, do strzału, a, a jeszcze inny tam steruje mocą na działa, bo trzeba wiesz, yy, masz tam 20 punktów powiedzmy, które musisz rozdzielać pomiędzy osłony, moc, yy, silników i, i działa, tak, więc to wszystko Czyli yy, jest wzajemnie... SFTL mechanika jest taka, że właśnie są to wzajemnie uzależnione, te naczynka od siebie i ja nic nie zrobię, jak on mi odetnie powiedzmy zasilanie, to ja sam mogę wiesz, kamerę filmową wziąć i, i tyle, nie? E... Ja miałem najfajniejszy guzik w moim panelu sterowania, taki wykurwisty, czerwony, wielki, jak go klikałem, to wielka syrena się włączała, się przygasały, robiło się czerwono i niby się przygotowaliśmy do ataku, nie? Więc no, to, to, z mojej strony to, to największa adrenalina, jaka była jeżeli grałem kapitanem, bo tak ja, mówię, że ja, ja umiem, panele i Taka ogromna dźwignia do, do puszczania warpa, która po prostu, wiesz, dopiero jak wszystko inne było już ustawione, to mogłem łaskawie jej dotknąć i, wiesz, i, i <grym> rozrobić do przodu, nie? A jak A, ja bym nie oznaczył miejsca, do którego ma iść warp, to, wiesz, to Rafał by się patrzył na tą wajchę i odliczał, wiesz, dni, nie? Yy, ale muszę powiedzieć wam, że jedna rzecz strasznie mnie wynerwiła w tej grze, yy, że to jest jedyna gra z płaskim kosmosem. Gra, która powinna być właśnie nastawiona na taką, y, jakąś, nie wiem, eksplorację tego kosmosu. Cała fabuła się opiera na tym, że oni żyją w tym kosmosie i, i, i pilnują go i tam przenoszą się z jednego jakiegoś y, kwadrantu galaktyki do drugiego i tak dalej. To tutaj przy sterowaniu statkiem możesz jedynie go podnieść do góry albo do dołu o kurwa 10 metrów i, i latać sobie po prostu płasko. Tak jakbyś GTA po płaskiej mapie sobie wiesz, jeździł ewentualnie, nie? nic więcej nie można przechylić no, statku pod kątem, tak, wiesz, taką, nie jest ten no. kosmos trójwymiarowy, jest to po prostu płaska mapa i, i strasznie to burzy tą imersję, bo, bo wiesz, kiedy lądujesz koło jakiejś planety, yy, asteroid czy cokolwiek, to aż się prosi, żeby, wiesz, oblecieć ten pas asteroid yy, dołem na przykład, a one są nie, one są po lewej, po prawej i ty musisz manewrować pomiędzy nimi, pomimo, że, kurde, każdy, wiesz, przeleciał mm. tym statkiem po prostu sobie dołem, nie? Mądry człowiek, ale wiesz, oni są, kurwa, dwadzieścia pięć wieków przed nami, zbudowali wiesz, statek wielkości pół półksiężyca, ale nie, kurwa, nie potrafi latać w górę i w dół. Znaczy, no, zaczniemy od, od tego, zacząć, że to nie była gra dla nas. No, my się zajaraliśmy, bo wszyscy w trójkę kupiliśmy sobie okulary, chcieliśmy jakieś gry w kooperacji i to jest jedna z tych gier, która to umo umożliwia. Jedynie po, nie pomyśleliśmy o tym, że no, jak nie jesteśmy fanem Star Treka, czy takich właśnie klimatów, no to to, to no, no, B będzie nuda, no i no, nie oszukujemy się, była nuda. Po prostu nuda. Okej, okay, ale to eee, też nie była taka, ja nuda, jeszcze że chcę jeżeli... ją spróbować. Nie, to wynikało tylko i wyłącznie ze z nieznajomości tej gry. I tego nie, wszystkiego, no na początku, kiedy już zaczęliśmy na... te misję wykonywać, kiedy już wiedzieliśmy, co jest od czego. Ale to, jakie są... to był samouczek cały czas. Jakie te... Rafał, my robiliśmy samouczek, my nie przejrzymy nawet misji. Przeszli, no dobra, ale nie chodzi o to. Chodzi o to, że właśnie się, kiedy nauczyliśmy obsługi, każdy tych swoich, wiesz, że, że trzeba zrobić to, żeby kogoś tam powiedzmy przeteleportować, odzyskać albo zestrzelić tak? i wiedzieliśmy już, jakie to są ruchy, eee, to szło to o wiele zgrabniej. I, I wtedy faktycznie ta gra miała jakąś dynamikę, bo na początku to staliśmy w miejscu przez pół godziny, nie? zanim coś się wydarzyło i się tam wykupialiśmy, eee, a potem tak naprawdę to, to cały czas ktoś miał jakieś zadania i tam nie ma takich historii, że odpalamy warpa i pół godziny się patrzymy przez to wielkie okno i gadamy sobie nie wiadomo o niczym, bo, bo trwa podróż kosmiczna. Więc... Graliście w to w ciemno? Czy ktoś z was przed graniem na przykład zrobił jakiś research na poziomie tego? Czy kompletnie w ciemno wchodziliście w tą grę znaczy, i nikt nie wiedział o co chodzi? Ja troszeczkę wiedziałem, jedynie chodzi o gameplay. Oglądałem, wiedziałem jak się steruje w tej grze, jakie można beki tam robić, o czym to, na czym to polega, ale nie wiedziałem, że to jest taka nuda aż do tego stopnia, jeżeli chodzi o moją osobę, bo ja nie czułem żadnej satysfakcji w ogóle z tego, że wykonaliśmy coś, że udało nam się jakieś zadanie rozwiązać. To był po prostu checklist odhaczony ptaszek przy Kolejnym, kolejnym zadaniu, jeżeli chodzi o moją osobę, no, nie, ma strzel, nie, nie ma jakiegoś nie ma fajnej marchewki. No, no nawet, jeżeli, nawet jeżeli ktoś został uratowany, to, to nawet nie zobaczyliśmy tych postaci, tylko one zostały gdzieś tam od razu przeteleportowane do yy, gdzieś tam na statek głębiej, bo, bo my jesteśmy przykuci do krzeseł, tak, więc nie ma żadnego poruszania się po statku, co najwyżej możesz se kamerę z zewnątrz statku zobaczyć, żeby ci tam się, nie wiem, lepiej sterowało statki. Cię nie musiałeś wstać, pójść coś naprawić, bo na przykład nie, nic, takiego, trafili, nic nie tak? takiego nie ma. Jak Krystian rozpierdolił statek, że 5% mocy zostało, to się patrzyliśmy, jak się pali cały i się śmialiśmy do siebie, nie? <śmiech> to, to było najlepsza rzecz w całej grze. No nie sesji. wiedziałem, że tak daleko. Nie, ale no, szczerze, to, to bo, bo, było bo. najbardziej emocjonujący moment w całej grze, nie? Że, że, że zostało nam 2% czy tam 5% wiesz, życia i, i to była najlepsza beka z tej gry, nie? Byliście, jak ta mu, e, muzyczna ekipa na Tytaniku. Panowie, było to przyjemność grania z wami. I... Eee, dobra, słuchajcie, bo jak e, Tomek mamy bawić się w Firewalla, to bawmy się już teraz, bo, bo później, za, zaraz nie będzie sensu No dobra, no to, to, to ja zacznę od tego co jest złe w tej grze, a potem ty powiesz co jest dobre, bo inaczej się pokłócimy ok? Możemy tak Dobra, wziąć. ale e, po, powiedz najpierw co to jest Firewall czemu, czemu to kupiłeś ile może grać gracz, na jaką konsolę wyszło, wiesz tak ogólnie Aha, no dobra, wiesz. dobra Czy można ogólnie na Nintendo w Firewall... to zagrać? Bo chcę kupić. O, o, powiedz, powiedz. Nie, on gra na zwłokę, żeby miał ja o tych złych rzeczach, nie powiedział. Firewall to jest gra na kontrolę AIM na PlayStation 4, na VR wszyscy wiedzą o co chodzi i zaczynamy. Firewall to jest gra sieciowa, w której największy minus tej gry to jest tak właśnie aspekt Firewall sieciowy brzmi, i Firewall, matchmaking to jest making. sieciówka, tak? Firewall jest od sieciówki. To jest po prostu strzelanie na czterech, na czterech w stylu Rainbow Six albo Counter Strikea, tak? Bardziej taktyczna niż akcja ale tak jak mówię, to jest gra przez internet z innymi ludźmi i największy minus tej gry to jest właśnie to, że ona jest przez internet, bo serwery i system łączenia to jest tragedia. Na dwie gry Cztery były miałem cztery błędy połączenia. Dwa razy mi wywalało hosta. Chcieliśmy z Krystianem się połączyć, to nie mogliśmy razem się połączyć i włączyć do, do jednego partii, bo nas wywalało, więc była tragedia. Jak grałem samemu, też były ogromne problemy, jeżeli chodzi o matchmaking, tak? Dłużej po prostu widzi się menu główny, niż się gra w, w tą grę, bo same, same, roz, same mecze są bardzo szybciutkie, tak? No, są, Jak wiesz... jesteś słaby, to tak masz, Tomek, tak? No kurwa. Bez... Słuchaj, słaby, grasz w tą grę od pół roku, masz 10 poziom, ja po jednym dniu miałem poziom nie, pół więc... roku, dobra już nie przesadza. <grym> na pół roku nie wyszła <grym grym> temu to raz, a dwa, że pograłem po premierze chwili sporo a później po prostu wyszedł Fallout albo coś innego, to no cokolwiek ale tak. zobaczcie, no dobrze, ale mówisz: Firewallu apteczką, w, w Star Trek'u rozpierdolił statyk na 5%, buduje wam się jakiś obraz tego wszystkiego, nie? I rozumiesz? I on nadal twierdzi, że bez niego to byśmy nie dali sobie rady w żadnej grze, nie? Ja Więc jestem pewny, jest że te platyny mój dziewczyna do domu i, i, i kurwa jest tyle. No. Się znalazł, każdej konsoli w ogóle nie ma. Ale jest jeden plus, nie? Jest jeden plus w tym, że tak długo czekasz w menu, aż się kolejna gra dołączy, aż ci znajdzie tych graczy, bo możesz się naprawdę dużo rzeczy dowiedzieć o, o graczach z drużyny podczas czekania, bo, bo opowiadają tam różne rzeczy. Na przykład grałem w wigilię sobie troszeczkę w Firewalla i ludzie opowiadali, co tam mają na stole, co dostali za prezenty i naprawdę. To Zdamianem grałeś na pewno. <grych> Nie, no po prostu mówię wam, siedzicie w menu, gapicie się na te twarze, na te postacie, kurwa, sztywne, machające pistoletem i to jest największy problem, tak? A jeżeli chodzi o krótkie starcia, Krystian, ty mówisz mi, że bo jestem słaby i dlatego szybko ginęłem, ale z drugiej strony, jakbym był super dobry, to bym tak samo szybko kończył tą grę, bo bym zabijał innych, to jest po prostu, no... Problem z matchmakingiem, tak? Dobra. Ee, poczekaj, jeszcze nie skończyłem. Jeszcze no nie skończyłem. Poczekaj, bo, bo ja chcę dopowiedzieć do tego twojego. I zaraz będziesz miał głos. Teraz ja mówię o złych rzeczach. Większość no gier. Ale można ja chcę Po prostu, prostu zabijajem innej drużyny. Nie ma tu jakiejś głębszej strategii w tym, tak? Grind, poczekaj, grind, tomek, grind, tomek, grind. Ale tomek. tomek. Ale słuchaj, dalej. Grańcz to jest. Poczekaj, grind, ale poczekaj. Jest po no słuchaj, to jest No to jest Ale uspokój się. Uspokój hey, się. Hey, hey. I Tomek. tak samo jak Smash Bros. jest bardzo wysoki pułap wejścia w tą grę po prostu, tak? Bo ci nie dobiera daj ludzi, mi do... którzy mają 32 30, 30 albo, albo 40, albo 40, no, 40 no, poziom, to tak? Jeżeli, to chodzi, ma chodzi, kurwa, <laughs> Jeżeli chodzi o to kolejną rzecz, hate to hate sterowanie, engine. tak? Ja miałem wrażenie, że jak będę miał karabin, to będę naprawdę walić headshoty. A jest jeden problem z tym. bo zapomnę dobra Tomek jest nauczony, że nie będzie kontynuował, to możesz potem zostawić tego jego a wyciąć siebie samego i będzie pięknie Chodzi mi Tomek o to, że jak... Będzie trudniej, żeby mógł edytować ścieżkę później. Tomek, bo jak mówisz już o tej jednej rzeczy, to daj mi też coś o niej powiedzieć, bo nie ma sensu, żebym ja po pół godzinie, jak ty skończysz, powiedział o tej rzeczy, bo już o tym zapomnę. więc Jeżeli mówisz o tym dalej meczmekingu, to chciałbym ci powiedzieć, że miałem taką sytuację, i to niejednokrotnie, że na przykład grałem sobie powiedzmy godzinę w tą grę nikt mi nie wychodził i po prostu pięciominutowe starcie miałem i później minutowe odliczanie do tyłu, bo nikt mi nie wychodził, grałem cały czas tak dalej i ca grałem tak ponad godzinę, półtorej aż sam wyszedłem. Ale, <laughs> Może byłem hostem, nie widzisz. wiem. Ale sam wyszedłem i nie miałem z tym problemu. Ostatnio e, pamiętasz, jak e, labiliśmy ogólnie i jak graliśmy wtedy? Ale widzisz, to, ale... co chwilę graliśmy rundę. Co chwilę, co chwilę, co chwilę. Ale widzisz. Nie było problemu. Jest problem z hostem, oczywiście, bo to jest Sony, bo to jest... Teraz kurwa ja będę tak jak ty. Bo to jest VR, bo oni nie chcą wyjebać dużo pieniędzy na to, bo, bo to jest nowa technologia i tak dalej, i tak dalej, gra jest w miarę, no, no niszczowa ze względu na sprzęt, aczkolwiek, aczkolwiek jakościowo ba, b, bardzo dobrze stoi i dlatego nie ma tych dedykowanych serwerów. Ale, ale jeżeli miałbym dać, to maksymalnie pół punkta za te jebane serwery. Eee, dobrze, i, i to już skończmy. Eee, mówiłeś jeszcze o czymś? Tomku? Czy ty jesteś na innych serwerach? Bo ty jesteś na przykład na angielskich, a on jest na, na polskich. Może Nie mam pojęcia, w sensie? jak to wygląda. Znaczy nie Przy takim łączeniu wie, w stylu podobne łączenie było w For Honor. Tak? Tutaj masz, y, gracze hostują ci gry jak gracz wyjdzie, no to ci wszystkich rozłącza, potem jeszcze muszą tak. dobierać pewnie po lokalizacji. E, type tam Bardzo dochodzą, możliwe. więc naprawdę, jeżeli chodzi o grę przez online, to od sam podstaw to jest zjebane. Jeżeli oni by to naprawili, to nie miałbym żadnego minusa, jeżeli chodzi o tą grę, jeżeli chodzi o łączenie graczy i, i cały tak, system. Ale jest wyszukiwa z wyszukiwaniem graczy nie ma problemu, problem jest z tym, że bardzo często może być tak, że wrócicie po grze do menu i może was rozłączyć, bo wyjdzie host. I będzie się to tak działo powiedzmy w 20% po grze, tak, opty tak subiektywnie rzeczy ujmując, więc nie ma tragedii. To masz o... hostować, czy hostować? Najlepiej hostować? Nie możesz hostować, po A. prostu dołączasz się do gry i jest Aha. host i chuj wie, czy ty jesteś tym hostem, czy ktoś inny. Nie masz o tym pojęcia. No i tu wiesz, dochodzą A. sytuacje w sensie łączysz się do gry, patrzysz, że zostało ci dwóch graczy i w scenariuszu pierwszym te dwóch graczy dojdzie ci bardzo szybko i grasz, tak jak Krystian mówi, jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty mecz i po prostu masz udany wieczór, ale możesz mieć taką sytuację, że wracasz po pracy o godzinie 22, włączasz konsolę, patrzysz, masz cztery gości na, na ośmiu, po 15 minutach masz 6 gości na 8. Nie miałem tak nigdy, Tomku A ja nie miałem, wiem. a ja to grałem, nie więc mogę się to chyba wypowiedzieć, chyba... to co ja doświadczyłem, tak? W Afryce grałeś chyba w to. Ja nie wiem, gdzie ty grałeś. Na Xbox'ie. I... Słuchaj, no dobra, słuchaj, no bo. Nie jestem jedyną osobą, która mówi, że problem z hostami to jest duży problem w tej grze, tak? I, jest I, to problem, oczywiście, tego ale nie ze znajdywaniem te... meczy. No. Ty... Idź pograć w się do. Ja ty ja ty nie wyłączyłeś no. Firewalla i oni się nie mogli połączyć. <laughs> Mogę, Ale tu, mogę ci zrobić jakiś test że odpalę Firewalla i powiem w, w ile czasu minęło zanim odpali ja, zanim je bo on, go łączy, bo zmieni, on go łączy w Anglii a tam jest więcej ludzi na wiarze i mniej biedaków i dlatego go tam szybko łączy a ty masz tam u siebie wiesz trzech i, i on ci nie chce nikim połączyć <śmiech> zmień dostawcę internetu może, no. może to Tomku. Jest problem. Tomku yy, no dobra co tam Tomek jeszcze mówiłeś o grandzie no dobra, no to dobra, jest no duży to jest naprawdę to jeżeli jest chyba tak. Gracie naprawdę dosyć długo, musicie chyba tam albo piąty, albo siódmy poziom dopiero odblokować, żeby zacząć podstawę zmieniać w sensie jakiś tam celownik, jakiś dodać sobie celownik laserowy, który naprawdę ułatwia troszeczkę grę i zmienia doznania, jeżeli chodzi o strzelanie, bo hmm. sam karabin aim nie jest precyzyjny do tego stopnia, jak sobie to wyobrażałem. Poczekaj, Farpuncie... poczekaj, poczekaj, poczekaj, bo mówiłeś o, gry, o grindzie, więc ja chcę też coś o nim powiedzieć. Chcę nie powiedzieć, że wyobraźcie sobie tego, bo to jest, troszeczkę się z Tomkiem zgodzę jest tam taki grind i bardzo, on jest bardzo nieprzyjemny bo nawet jeżeli chcecie zrobić jakąś fajną własną postać, to zobaczcie ile, ile ja gram miesięcy i mam dopiero dziesiąty level, nie, chyba już jedenasty wbiłem, e, idzie to wolno chociaż Tomek przez tydzień dojebał 8 chyba czy dziewięć leveli e, ogólnie szybciej to, poziomy e... plejaków bijesz na, na swoim profilu no, no tak, nie, bo on ma pro, dlatego szybciej mu idzie. E, ta, tak czy siak, e, tam jest w ogóle taka chujowa sytuacja, że, bo tam, e, to jest 4 vs 4, gracie coś alla Rainbow Six i musicie e, prze, schakować laptopy. I jest takie urządzenie i ono się pojawia do tego, żeby zakłócić ten Six na ha hakowania, coś tam, coś tam. I jest fajna sytuacja, że, że, jeżeli, jeżeli ty bronisz i podkładasz ten nadajnik gdzieś tam, to przeciwnik musi najpierw znaleźć ten nadajnik, a dopiero później dopiero może hakować. I jest są takie śmieszne sytuacje, że zostaje mu nie wiem, pół, pół minuty, wszystkich zabij nawet, ma tylko do zhakowania laptopa, nie może znaleźć to i szuka tego nadajnika, bo, bo ktoś go jednak podłożył i, i, i dopiero i dopiero i dopiero będzie mógł hakować, ale nie znalazł i, i przegrywają, bo czas minął. I chodzi o to, że to urządzenie jest dopiero na 25 levelu, i żebym ja mógł coś takiego podłożyć przeciwnikom, żeby, żeby mieli o, ostrą jazdę. No to kurwa, no to nie wiem, no to tak 30 godzin to minimum, tak sobie myślę, 40 godzin. To, to tak, to tak żeby żeby miał urządzenie, które no moim zdaniem jednak chyba powinno być od początku, e, no bo jest to ważne urządzenie. To, to tak jakbyście nie mogli używać granatów, bo musicie wyjść na 20 poziom. I to jest, słuchajcie, to jest grind, ale to jest nie taki grind, że kupcie, nie wiem, szybsze zdobywanie expa, bo tam czegoś takiego nie ma. Tam, tam po prostu jest taki pułap wejścia w tą grę, dosyć wysoki tak, i tyle. jest, jest bardzo wysoki. Połączenie I każdy musiał... Odblokowania tych, tego ekwipunku w późniejszych poziomach i wyszukiwanie hostów, gdzie cię, e czy gier, gdzie cię łączy z ludźmi z poziomami 1-2 i na drugiej stronie masz ludzi, którzy mają... Czy 40-50 poziom, no to jest naprawdę bardzo wysoki próg wejścia, tak? Więc jeżeli mówisz o takich rozgrywkach równych, tak, że, że nie liczy się to, jaki masz sprzęt, jak bardzo znasz mapę, tylko po prostu podejście taktyczne, do czego ta gra jest stworzona, tak? Bo masz dwóch na dwóch, możecie naprawdę niezłe scenariusze odpierdzielać, to zanim do tego dojdzie, to tak jak ty mówisz, musisz w tą, w tą grę pograć jakieś 30-40 godzin i albo się już tym znudzisz, albo wsiąkniesz do tego stopnia, że właśnie nie będzie cię robiło to i będziesz się bawił genialnie z tą grą, tak? Eee dobra, już mniejsza z tym, że to sterowanie jest nieprecyzyjne, bo to już jest technika alia samego PlayStation VR i tego, to jak u Tomka, to tylko u Tomka. To nie, to tylko, tylko u, Tomka. u mnie, tylko ty tego nie widzisz, no, jesteś ślepy no, po prostu. Wpisz sobie na reddicie, no, to, to zobaczysz. To nie jest dobrze. To, no. A, wiem, bo no mam lepszy internet może <śmiech> dlatego. Nie, no. jest, okay. jest drifting broni, poczytaj sobie o tym, jak poczytasz, to wrócimy do rozmowy, tak? Ale dobra. jeszcze jedna rzecz, jeżeli, która, która no z jednej strony jest mało ważna, ale z drugiej strony troszeczkę pokazuje, co oni chyba chcieli zrobić z tym tytułem, ale w porę się wycofali, to są wszystkie kamuflaże, które są po prostu pay to look. Tak, ja to, tak, to jest moje autorskie e, słowo, pay to look. Czyli musisz zapłacić normalne pieniądze, żeby odblokować kamuflaż, tak? Możesz tylko przez PlayStation Store kupić sprzęt, nie e, skórki, nie możesz ich odblokować podczas normalnej gry. I moja teoria... Nie, ale niektóre możesz. No, niektóre to, tak, ale większość to. masz zablokowanych, jeżeli chodzi o ale to ale, ale, ale, ale to nie jest pierwsza rzecz, Tomek, bo... No nie, no nie, ale moja teoria z tak dupy jest czyli tutaj, nawet taka. nawet w moim rewelacyjnym falloutie, że... w Ciczu, w wielu grach. Moja teoria z dupy jest taka, że pewnie chcieli też to zastosować do ekwipunku, ale w porę się wycofali nie wiem, czy to było w, nie, chyba w do sytuacji Call of Duty to, i tak dalej, nie? To by, to by było przegięcie, chyba, że tak lub tak, mm. to jeszcze. Ale teraz tak, jeszcze, e, tak, raz, rzecz Tomaszu, jeszcze to, jedną to... rzecz powiem, Krystianie, poczekaj, no bo tutaj to jest bardzo No nie, ważne. no bo, bo wiesz co, te, bo patrząc... mówisz o... Po, o, ale zacząłeś ale pos, w ogóle od minusów. Posłuaj mnie, posłuaj mnie, Objeżdżasz ale, ale, tą grę. I mi. ja mam już takie wrażenie, ale chyba 6 na 10, gdzie mi. wszędzie są dziewiątki. Ja się Jakie? z tym zgadzam i właśnie chcę powiedzieć. Krystianie, to. posłuchaj mnie. Teraz posłuchaj. Okay, Gra ma tyle minusów, że masakra. Ale jak już wszystko działa, to można się poczuć po prostu jak jednostka z Fat. I w tym momencie ty miałeś zacząć mówić o plusach gry. Aha, to, to trzeba było mi powiedzieć, to byśmy się jakoś nie przygotowali do tego, tak? Czy coś, nie wiem. To bym ci dał jednak powiedzieć o tych minusach, że do końca już niech se powie. E, dobra, słuchajcie, no jednak e, przede wszystkim jest to gra od Sony. Od Sony, Sony maczało w tym palce, więc e, można powiedzieć, że to jest taki God of War. Więc to musi dobrze wyglądać, prezentować się i działać. I moim zdaniem tak jest. E, wbrew pozorom ta gra jest naprawdę dobra graficznie. I tak jak dopiero później po Firewallu grałem w Far Crya, to tak jak grać no nie wiem, jakiegoś Dragon's Age'a po Wiedźminie. Far sorry. Więc po, po prostu już coś weszło i, i, i nie, no już, już, już, no niestety. Słuchajcie, Firewall bardzo dobrze wygląda, aimem się zajebiście gra. Ja miałem wrażenie, autentycznie, na początku jak grałem w tego Firewalla, ja miałem gra, wrażenie, że gram w Paintballa. Na żywo sobie biegam z typami. Normalnie sam się skulam, bo zawsze staję do tej gry. Może Możecie kucać sami albo, albo guzikiem, więc fizycznie nie musicie tego robić. Eee, ale, ale na ogół lepiej stać. Ja sobie e, stoję, gram i normalnie czuję się jakbym grał w paintballa. Naprawdę zajebiste uczucie. Eee, no, i, no i co? No i normalna jakaś tam eliminacja z jakimś jednym scenariuszem 4x4. Mamy 8 map. E, ostatnio właśnie chyba 3 tygodnie temu czy 3, no około 3-4 może tygodni temu wyszła aktualizacja dodając na kolejną nową mapę E, i doszedł do, do operator mamy operatorów, różne skille e, różne klasy mają umiejętności, trzeba e, trzeba sobie wybrać tego, którego tam na, najbardziej wam pasuje można jeszcze jemu jakąś dodatkową umiejętność dać e, no, no i jest to za, zajebiste, słuchajcie, same strzelanie do strzelania, może bym się przypieprzył nie przypieprzył, ogólnie bym się nie przypieprzył ale ostatnio jak z Tomkiem graliśmy to nie spodobało mi się to i, i nie spodobało mi się to, że właśnie dużo kulek musi... Znaczy, no gąbki są, no po prostu to nie jest gąbki, strzelanie tylko ale... Rainbow Six, tak? tylko że no, trzeba troszeczkę władować. I co, co ciekawe, yy, różne to mi się mają nie mają po prostu różne parametry, jeżeli chodzi o damage, tak? E, tak. E, moim zdaniem, o widzisz Tomku, moim zdaniem powinien być właśnie jakiś taki tryb, na zasadzie no, dodatkowy hardcore, tryb Hardcore, no, no, no dokładnie, dokładnie. I, i to by rozwiązało nam e, w większości sprawę. E, więc. E, więc słuchajcie, no, te gry naprawdę są emocjonujące. Jeszcze oczywiście, jeżeli ktoś od was Timo zginie, no to jesteście na kamerach, no i tu można cię powiedzieć. O, tutaj w kuchni, tu za drzwiami, tu uważaj, tu od razu skręcić w lewo, to to masz tego i tego typa, i, i no i, i wy jesteście jeszcze w tej grze, wy macie cały czas tą broń. Wy cały czas na słuchawkach słyszycie, czy ktoś. Czy ktoś tutaj kroków nie robi? No i przybliżacie sobie do, do oczu te, tego AIMA i sobie celujecie. No kurde, no, no, no naprawdę czujecie się przy nami, jakbyście grali w Paintball'a. To, to jest, słuchajcie, to jest gra, która, to jest w końcu gra na VR, która, która wyszła na PlayStation VR, która nie jest po nie jest, kupujecie grę na 3-4 godziny, płacicie 200 zł, bo wiemy, że. Pierwsze gry tak były. To jest po prostu gra, która, która może być to zostać z wami do końca e, PS4 i będziecie sobie ją odpalać od czasu do czasu i będziecie się zajebiście bawić. I, i to jest właśnie tytuł e, takiej generacji. E, myślę, że to jest też jeden z tytułów, które naprawdę mogą popchnąć PlayStation VR e, do lepszej sprzedaży, bo, bo no kurwa, no, no gra się tym aimem w tą grę. No po prostu dobrze, jest to... Fajne, jest to intuicyjne, dla mnie to e, dodatkowo dobrze jeszcze wygląda. E, no, ma, ma swoje minusy, ale, ale wszystkie grają, gry mają minusy, nawet e, Super Smash Bros czy inny pedał, tak? Więcej osób w to gra. Czy jest na przykład bardzo dużo graczy na internecie? No, na jeżeli teraz, biorąc ja... pod uwagę fakt, że to jest gra tylko na VR, który po prostu jest teraz około 4 milionów chyba e, u ludzi, tak, 4 miliony ludzi kupili tak. tego VR-a, biorąc tak. pod uwagę, że niekoniecznie każdy tą grę musiał kupić, no to mimo wszystko aż tak długo się nie czeka, jeżeli chodzi o mecze czeka się bardzo długo, jeżeli chodzi o grę online, ale nie jest to aż taki poziom, jak myślałem, że biorąc pod uwagę te nie, wszystkie nie, parametry, nie. że VR, tak... Ale tutaj ja tak optymistyczny jak Krystian co do tej gry i rewelacyjności, że gra dekady i tak dalej, to nie jestem. Ale jest fajny nie, moment. No, ja, nie, ja nie powiedziałem, że dekady, ale to jest, to jest gra, to która jest, to jest gra. jest która dobra sprzęt. gra, jest no. porządna gra, po prostu dobrze zrobiona gra przez internet. Można grać przez internet. Po prostu, no fajne online. I tyle bym powiedział, jeżeli chodzi o te strzelanie, ale jest. Fajne. Taki... Online. Fajne online to jest Star Trek. To, to jest fajne online. <laughs> ale jest taki jeden moment psychologiczny, kiedy. Ty e, zrozumiesz, że nie musisz wychodzić e, za, wiesz, za róg jakiegoś tam budynku, tylko możesz po prostu wystawić łeb i spojrzeć, czy ktoś tam jest. A jak już to zrobisz, wystawiasz po prostu karabin za, za, za róg i Tak, To jest taki moment, kiedy... E, Kumasz się, że ty naprawdę w VR możesz robić więcej rzeczy niż w grze po prostu na telewizorze, tak? I przez to ta gra zyskuje takie doświadczenia i tako, takie po prostu takie wrażenie, o którym ty mówisz, bo jakbyśmy ją po prostu teraz konwertowali do zwykłego, do zwykłego pada, i na, na, na telewizorze byśmy w to grali, tak jak w Rimbus X czy tam Counter-Strike, to uwierz mi, że ta gra by Cię bawiła naprawdę króciutko, nie? Ale to, że to jest VR i że ty jesteś w akcji, e, imersja, która, która naprawdę szybko wchodzi w, w, w grę, czujesz się naprawdę jakbyś strzelał z prawdziwej broni, jakbyś naprawdę osłaniał swoich ludzi z drużyny, no i jest naprawdę ta, ten punkt imersji jest naprawdę bardzo wysoko tutaj oddany, jeżeli chodzi o gry VR. I ciekawie się gra, ale to jest gra taktyczna, to, to nie jest gra akcji, tak? to nie jest gra, gdzie strzelasz. Tutaj bardziej chodzi o, strzela, o, o po prostu planowanie strategii i wspieranie się, jeżeli chodzi o drużyny. Komunikacja i plan działań to jest podstawa, bo, bo jeżeli samemu lubisz grać wolno, tak jak Battlefielda, no to tutaj trochę po, pograsz, ale większych sukcesów nie będziesz miał, nie? No i dlatego rozgrywka jest tak emocjonująca, no bo wiadomo, macie jedno życie, nie ma respawnu i tylko pomagacie innym, dlatego ty bardziej pomału, spokojnie, nie na Jana musicie rozplanowywać swoje wybory. Mapy są stosunkowo duże, znaczy myś myślę, że są idealnej wielkości pod ten sprzęt i pod ilość graczy, w miarę to dobrze mówię, w miarę to dobrze wygląda Arsenal jest no jest chyba taki bym powiedział standardowy tak jak we wszystkich tego typu grach nie ma tam nie wiadomo czego ale, ale wszystko co powinno być to jest no chyba nie wyobrażam sobie grać tutaj z żadnymi snajperkami no bo, no bo chyba trochę jeszcze sprzęt za małe nie mapy pozwala. są po prostu pozwoli, za bo... upy, ale, ale też wydaje mi się, że sprzęt by na to nie pozwolił przy, przy tych detalach, powiedzmy, jakie są. No, więc ja jak najbardziej polecam. Ja jak najbardziej, polecam. jeżeli masz wiara, to kupuj mu I, i lubisz w ogóle rainbowy i ta, ta, tego typu rzeczy. Battlefield, y, Call of Duty online. Jeżeli lubisz shootery online i masz wiara, to musisz mieć firewalla. Eee, tak, to jest moje zdanie. Tomek ma większy dystans. Eee, więc e, następnym razem. Że już za dwa tygodnie Tomka nie będzie e, dobra słuchajcie e, tył jesteśmy akcent musimy kończyć odcinek e, 126 odcinek pierwszy w tym roku e, pewnie nie ostatni e, więc słuchajcie standardowo wchodźcie do nas e, na bezimienny.pl e, tam nagrywamy tam wrzucamy odcinki no i tam sobie jesteśmy. Później wejdźcie sobie na Facebooka, zobaczcie sobie bezimienny.pl, Boże, bezimienny podcast, tam też są odcinki i tam się też dowiecie, że mamy grupę. Wpadajcie na grupę, jest nas coraz więcej, już doszliśmy do 3,5 3745 chyba jest. Musicie wejść i zobaczyć, ale, ale gdzieś, gdzieś koło tej liczby, więc naprawdę bardzo dużo osób. No i co? No i standardowo jeszcze jesteśmy na YouTube, coraz więcej subskrybentów. Bardzo się cieszę, chociaż to, mówię, to wrzucam tylko, żeby, żeby było łatwiej, żebyście z miejsca mogli sobie wrzucać. No i aplikacje, wszystkie aplikacje, łącznie ze Spotify'em, nas, też ta, te, też tam, nas znajdziecie. No i standardowo Black Widow Radio, najlepsze radio, w którym też nas słyszycie. Też coś takiego jest. Więc słuchajcie, 126 odcinek dobieg końca ze mną dzisiaj był Rafał Radomiecki. Siema cześć. Był z nami Tomasz Zawadzki. Dzięki za uwagę. Dobrej nocy. Tak, no i dzisiaj gościnnie po raz drugi był Damian Garstkowiak. Dziękuję wszystkim za uwagę. I za pierwszym mikrofonem był Christian Kender. A my standardowo słyszymy się już za dwa tygodnie. Pewnie nawet chyba trochę mniej. E, wyjdzie jakieś e, 10 dni. E, więc do usłyszenia, drodzy słuchacze. Trzymajcie się. Miniego wieczoru. Cześć.